No i kurwa, co to jest ten upiór w operze, stary, co to jest za koniec? Ej, w ogóle miałem taki pomysł ostatnio, żeby... Czy to już się nagrywa, bo to już jest któraś moja myśl, która jest po prostu... Bo ja złapałem sł słowo tak, jak tylko do ciebie wszedłem, bo ja dzisiaj od y, cały dzień ni do nikogo kniapy nie otworzyłem. A, jest, I, ja, ja znam to takiego. tak czasami po kilku dniach, nawet. nawet... No. Że, o, już trzeba z kimś pogadać. <gadł> Chciałbym cię zobaczyć, jak ty tak, o, tak, coś, coś jest nie tak, tak wstajesz po brzuchu się klepieć, tak, nie, jedzenie było. Co, jak, jakby ci powinien tak w Simsach być taki pasek, tak. co potrzebujesz. Kieś podświetlona <gadł> Po diodka. trzech dniach musisz z kimś pogadać. Trochę tak, że trochę coś jest nie tak, ale jednocześnie, ojej, zapomniałem jak to się robi, trzeba w ogóle z kimś gadać. Kurwa, zapomniałem A... o gadań. <laughs> ale nie, jest tak, że ja na przykład, wiesz, jak je, cały, dzień, cały dzień spędzasz sam w pociągu i ja na przykład gdzieś jedziesz bardzo daleko, typu gdzieś Białystok ostatnio, to wyszedłem po całym dniu i tam zobaczyłem pierwszą znajomą kniapę i nie, po prostu nie mogłem zamknąć mordy, jak... Yy, nie, jakby gdy Ciebie nie... Mówię tutaj teraz do rozmowy, się zwracam yy, i personifikuję ją, będę mówił do niej yy, słowami Marka Grechuty. Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, ani nie tracę zmysłu, ale... Yy, nie, a nie, i tracę zmysły, kiedy już zobaczę i wtedy nawijam strasznie i tak Naw Słowo turec się... Znaczy dobra, nie, nie, nie, nie, nie nabijajmy się z takich poważnych schorzeń... Mm. Nie, ale Wiesz, właśnie to jest najgorsze, że tak, że czasami zaczynam mówić coś, czego nie powinienem, albo po co ja w ogóle to mówię na głos, a już nie mówiąc, że tej konkretnej osobie na przykład akurat. Tak. Tak? Myślę, że tak może jak się okazuje, że robię. ta osoba w ogóle była niegodna tego, żebyś ty się w ogóle zastanawiał, czy coś jej powiedzieć. No tak, to, to, to się zdarza, może czy, rzadziej. Myślę, że częściej rzeczy, które mówię są niegodne niczyj Czasami jak poznaję nowych ludzi, to też tam gdzieś próbuję im zaimponować, coś nie wiem po co, bo to nie jest tak, że co, oni będą mi pieniądze dawać za to, że co, fajną rozmowę, czy coś, nie wiem. No ja tak czasami, ja czasami tak mam, że mam ochotę się pochwalić czymś i staram się tego nie robić, bo z doświadczenia wiem, że ktoś, kto już na starcie stara się zaznaczyć pewne swoje udziały i sukcesy, to najczęściej to są flepy, które, <głos> które po prostu muszą takie rzeczy robić. I tak jak wiesz, czasami bezdomni podbijają tacy ludzie, którzy wi wiesz, wie, wie, że chcą się wygadać. No jakieś... Tak, takich ludzi się unika raczej. Nie? Tak, ale, ale to są ludzie, którzy wiesz, mają silną potrzebę z, z przyczyn obiektywnych, zaznaczenia kim kiedyś byli i tak. co nie, to znaczyli, że oni nie zawsze tacy byli. Tak. Więc często ja mam sytuację, że podbija do mnie koleś i mówi, że trenowałem. Nie wiem, czy znasz takiego Feliksa Marzenchę. No? Największa pieśń sosno najlepsza pie pie pięć Sosnowca. Najlepsza p Sosnowca. To ja z nim kiedyś wódkę piłem. O, no no, to, proszę o, pan. Dobra. Fajnie. Skoro fajnie. wódkę, to aż dziwne, że się nie ulało trochę tej wielkości tam panu, żeby... No nie, no tak, to też... z. z... Z ludzi, którym się nie, nie powodziło, to też, też nie można żartować. Czekaj, koniec żartowania. Koniec sorry, Czarek. Żart. Żart. W co? ogóle nie, nie możemy. Nie możemy nagrywać chyba tego, bo nie, już nie można z nikogo żartować. Tak. tak poprawność mówią. polityczna? Poszaleli z tym Poszaleli. normalnie. Ciepłej herbaty, nie możesz się... <laughs> to, to jest ten taki bit tego Stuart'a Litson, że jest cała grupa starych ludzi, którzy pomylili poprawność polityczną z przepisami BHP. <laughs> so, you can't have hot beverage in the, at the workstation, because you offend the Pakistani. Bardzo śmieszny. Mi się podobał ten żart Stramika ostatni, że, że właśnie jego matka mówi, że no, teraz nie można powiedzieć w ogóle murzyn, ani pedał. I komu to przeszkadzało? Komu to szkacał? Tak, no nie tak. wiem, może murzynom, albo pedałom. To tak mi jest trochę jednak przykro, jak to słyszę. A słyszałem naprawdę te ostatnio też jakieś takie rzeczy, że tam są kolorowi, nie? Ja tam nic nie mówię już, tam, bo nawet wiem, że mi się nie chce dyskutować z tą osobą, dlaczego to może jest niefajne. No co? No i kolorowi są, nie? Ale to jest... No, to zawsze byli kolorowi i dalej są, to nic się nie zmieniło. Ale kolorowość to jest główny zarzut, ten... Nawet nie zarzut, chodzi o fakt, że ktoś nazywa, tak? I, e... Ale chodzi o kolor skóry? Chodzi tylko o to, że ktoś zwraca komuś uwagę, że, że mówi, no wiesz, tak chyba nie fajnie mówić. Tak, chodzi o kolor Aha, skóry, oczywiście, okay, okay, tak, okay. tak. E, że kolorowi, a no co? Kiedyś byli kolorowi, to dalej są kolorowi, tak zawsze. <śmiech> moja babcia, <śmiech> która u mnie mieszka. Ty jesteś bez, bezbarwny, tak? Ty jesteś <śmiech> <śmiech> prima primo barwa. Ka Kameleonowy. Tak. E, przybierasz ten. E, <śmiech> kolor ściany. Moja, ba no. moja babcia na przykład. E, teraz, która u mnie mieszka, to powiedziała, że yy, bo ja mam, ja bardzo się lubuję w takiej sztuce yy, trochę kiczu religijnego i mhm. często w, i... Yy, tak, lubię dewocjonalnie, i bardzo no, mam dużo obklejone w, w mieszkaniu takich dosyć tandetnych. Yy. Mhm. Ostatnio znalazłem w Chińczyku stary takie naklejki na ścianę 3D religijne, takie z Panem a. Jezusem, które się błyszczą Takie Takie hologramy czy coś, tak? Czy... No to są po prostu takie wpiankowe wy, uwypuklenia. wypukłe, okej. Okay. Tak. I moja babcia, y, że co to jest i czy to jest robione w Chinach? Mówi, że tak. A widzisz, a ci Chińczycy nienawidzą naszej religii, nienawidzą katolików, a jak trzeba, można zarobić, to produkują takie, te skośne małpy. Tak, Jezus Maria. Ale wiesz, drugi... w sensie, moja babcia ma 70 no, parę lat i nie wiem, gdzie pracowała, za bardzo, ale. No co ja będę jej tłumaczyć? No nie, no że świat to za późno może jest, jest to, że... żeby już zmieniać takie człowieka, jasne. Bo co, nawet jeśli ona tak uważa, co mi się nie podoba, to jeśli nawet ja zmienię jej zdanie, to nic się nie stanie na świecie. Bo, bo to nie jest tak, że ona przemówi do 50 kolejnych osób, bo ona tylko rozmawia ze swoją siostrą i ewentualnie. Z ludźmi, którzy mają gdzieś tam już poglądy ugruntowane, powiedzmy. Tak, myślę, że tak, właśnie mniej więcej w wieku tak 75 60 to już tam się krystalizuje bardziej. Już się tak mniej więcej się krystalizuje. Z czego przykładem najlepszym jest Janusz Korwin-Mikke, który poglądów nie zmienia od 75 lat. Tam pewnie nie, tak, myślisz, że nie, zmienia, nie ma jakichś takich no z... kompilacji, gdzie on mówi kompletnie sprzeczne rzeczy, czy... No właśnie Wydaje nie. Wydaje mi się, że z polityka, tak? Okay. No, on z jest konsekwentny. słynie, stary. Aha, I... no dobra. To, powiem ci więcej, no nawrócił <coughs> najsłynniejszego rurkowca z programu Młodzież Kontra, nie wiem czy ty znasz historię. Chyba nie bardzo. Gdzie przekonwertowany socjalista został na wolnorynkowego, nazywa się pan Dariusz Szczotkowski. O, Możesz go o, czy... kojarzyć w wypowiedzi Młodzież Kontra, gdzie... Yy, mówił słynne słowa. Panie prezesie, bo pan tak mocno krytykuje rozwiązanie społecznej gospodarki rynkowej. A tutaj, jeśli spojrzymy na wykres yy, państw, gdzie ludzie najmniej boją się o swoje pieniążki, no to tam mamy Szwecję, mamy Norwegię, czyli tam, gdzie pracuje ten wredny so pra panuje wredny socjalizm, tak. więc może idźmy tą drogą. Ja wtedy to co powiedział o rurkowcach, gdzie one żyją. Każdy to powiedzieć. Podsumowuje ich. Nie, nawet, nie, nie, zupełnie nie Że, sorry, jakie hasło muszę wpisać na YouTube, że e, e, Korwin niszczy. Pisać... Tak, Korwin Mietkę mocno tak... masakruje młodego lewaka. Mocno masakruje, masakruje to już nawet nie wystarczy teraz mocno, nie wystarczy. musi to już jest nowy poziom. Ja chyba widziałem nawet taki kanał, gdzie był poświęcony tylko temu. Masakracji. Tak, ale chyba tylko z Korwinem, z udziałem tak, Korwina, jaki tam wódz Korwin, to... No nie wiem, nie wiem. Ja tam są te, są nie, nie... takie kanały, neoliberal, liberliatan wolność, tak, Jakkolwiek to nazywać. Ja nie wiem, czemu no i... ludzie to kupują. Ja już jak byłem młody i tam jakichś kolegów, co tam się jarali, tym nie wiem jak się nazywała wówczas ta jego partia, co e... inaczej jakoś pewnie. Wolność albo Unia Polityki Realnej. Tak, no. UPR chyba i, i to już wtedy wiedziałem, że coś jest nie tak. A oni tam idą grubo w to, no ale dobra, nie wiem, nie wiem. Jakiś czas temu, jak jeszcze paliłem marihuanę, to zj tacy zjarani, po po powiedziałem do kolegów Ej, zagrajmy w jakąś taką grę głupią, dla debili jakąś grę. Jaka jest taka gra dla debili? I u Ronskwarek mówi Korwinosteptycyzm. <głosy> <głosy> <głosy> no strasznie <głosy> śmieszne. Ty słuchaj, wr wróciłeś, przyjechałeś dzisiaj z Legionowej, jak tam w, w, tak, w tym... Piękne takie małe miasteczko z tłumionych emocji i szarości. Tak, ale o dziwo całkiem nieźle tak zurbanizowane, powiem ci tak. szczerze, bo tam widać Dużo światu. neonów, dużo takich przesowanych dużo tych tak. ledów. Ja właśnie diodek. w ten sposób mniej więcej patrzę na, mam kilka swoich takich kryteriów oceny miast, po tym jak już parę miast mi się udało odwiedzić. Mianowicie, <laughs> jeśli jest dużo neonów, to znaczy, że jest dob dobrze, PKB jest na plusie, natomiast warto zwrócić uwagę często, co jest na rynku głównym w tak. miastach. Bo jeśli jest na przykład. W sklep... jest jakiś. Rynek? Chyba nie ma właśnie. Nie, okay. tak jest. Bo to jest zupełnie. Podłużna, inny... ulica, podłużna ulica. Podłużna tak. ulica. Tak. Dużo takich nie jest. Nie wiem, czy są jakieś inne niż podłużne, ale okej. Okay. Natomiast warto zwrócić uwagę w miastach na rynek, taki y, y, główniejszy. I jeśli tam są takie sklepy jak y, krawiec, znaczy takie usługowe, czy sklep tak. obuwniczy, jeśli tam jest y, salon playa, Gdzieś, wiesz, o co chodzi. Gdzie, gdzie jest studnia i wokół obudowa. Tak. To jeśli są tam, im, im mniej e, lokali gastronomicznych, tym gorsze miasto. Aha. No jeśli tak. na rynku są same lokale gastronomiczne, to jest dojebane miasto. No tak. I to ja polecam wszystkim słuchaczom, nagrałeś to. Jeśli szukacie jakiegoś miejsca do życia, proszę na to zwrócić uwagę. I na podstawie, to jest tak zwana wskaźnik Pontewszaka i to na geografii się można o tym jest uczyć. Jakaś... Skala wymierna tego, można tak? Tak, można Będą to... myśleć, że będą na mapach niedługo, to zaznaczyć. A to gdzie są w takim razie wszystkie usługowe? Gdzieś tam na obrzeżach, gdzie mniej no powie... ważnych miejscach. Chyba tak, no tak powinno być. Czy nie ma po prostu krawca, bo tam znaczy taki dobrobyt, że ludzie po prostu wy wypierdalają ciuchy, kupują nowe, tak? Czy niepotrzebny Ty... jest krawiec, ani Kurde, nie, no może przesadziłem z tym krawcem, ale... <laughs> cho chodzi się o takie. Chodzi o im mniej lokali usługowych, tym lepiej. No dobra, Dużo gastronomii dobra. powinno być. Tak. No a w Legionowie, no i ma. Bardzo mi się podobał właśnie ten debiutant, kolega, który wszedł taki, widać, że e, miał to dla niego taki walor. Na open mic'u. Na open mic'u, tak. tak, terapeutyczny. Chodziło o, o, o przełamanie się pewne, tak jak kiedyś e, miałem przyjemność oglądać w Mam Talent takiego, Kolegę, który się nazywał Mirek Langer. To była jedyna rzecz, na której ja się rozpłakałem w ogóle w telewizji. No gdzie wszedł ty? taki chłopaczek, taki dosyć, no mam talent, taki skromny w sandałach. taki Widać, że taki bardzo niepewny siebie chłopak z Aha. wąsem dziewiczym. No i za chciał zaśpiewać Over the Rainbow. I widać było, że jest w jakichś 75% pewien, że ma głos anielski. Wiesz, że, że potrafi bardzo tak. cienkim głosem zaśpiewać. I zaśpiewał A. Over the Rainbow, fałszując niestety bardzo. No to w ogóle nie jest łatwe. Bo... Nie jest no, łatwe. Tak. E, I wiesz, i, ale czuł gdzieś podświadomie, widać, że to jest jakaś jego droga do zmiany swojego życia i, i znalezienia wartości w nim. No i oczywiście pan Kuba Wojewódzki zaczął troszkę z niego szydzić. Pewnie nie dlatego, że chciał, bo taką ma robotę po prostu, za to no, mu tak, okay. Jest pewną kontrwagą w tym programie. Tak, tak. I uwaga, w pewnym momencie pani... E, Foremniak mówi do Mirka, Mirku, dlaczego chciałeś tu przyjść? A Mirek powiedział, żeby pokonać swoją nieśmiałość. I wtedy zaczęła się ta muzyka taka... I ludzie wstali, klaskali, ja się rozryczałem. I napisałem do tego Mirka na naszej klasie, znalazłem go. No co ty? Z Siemianowic śląskich chłopak, napisałem, Mirku, pozdziwiam cię, szanuję. Kurde, fajne to było. Po, poza powodzenia ci życzę. I on pisał, że dzięki, kurde, tak? czareczku, ale fajnie. Tak. Łapiemy się na wspólnych projektach. Znaczy, nie wiem. No, ostatnio sobie przypomniałem o nim, chciałem za... go znaleźć, ale mam nadzieję, że wszystko w porządku, Mirka. No, A no ja to też, wraca jest. Ja To też. właśnie ten kolega y, na Open Mikeu tak podobny miał taki walor. I on właśnie przyszedł z przygotowanym tekstem, tylko mówił o tym, że no. mówił o tym, co ciężko tutaj na. Y, osi czasu to wszystko ustawić, ponieważ y, jego tekst był na temat tego, co działo się chwilę przed występem, natomiast widać było, że ten tekst był przygotowany dużo przed występem, więc mówił o takich rzeczach, że tuż przed występem, tu, teraz przed chwilą poszedłem do kibla i tutaj robię kupę, bo do stres, ranie i obok w kiblu słyszę, że gościu jest i podsłuchuję, kurwa przypał. Ale... Tylko niestety nie przewidział tego pisząc ten materiał, co się będzie działo później, że była awaria tego kibla obok i to, wyda to wydarzenie nie mogło mieć miejsca, ponieważ był de facto tylko jedn jedna toaleta. <śmiech> Skąd za... Wiesz, może siedział w tej nieczynnej kabinie. Te... <śmiech> fajnie, fajnie, jakby też byłby pro, gdyby zadzwonił do knajpy zapytać, upewnij się, czy są obie, obie kabiny czynne. A jeśli nie, to czy mogliby otworzyć albo... Wow, ale to jeszcze by było... ciekawe, żeby go zapytali, ale dlaczego o co chodzi, dlaczego pan dzwoni? A, bo ja mam występ taki dzisiaj i materiał. Już chciałbym, żeby było tak sala przygotowana, jak sobie napisałem. A z jakich miast się śmiejeć? <grym>, tak. Tylko jedna osoba była na open to by był Nie, było z pięć. A, nie że sporo. Jeden taki chłopak, całkiem śmiesznie, miał taki jeden żart, który mnie bardzo zniszczył. Chciałbym go zacytować, ale nie mogę. Ale, ale był, było, było, jeden taki był fajny bardzo występ. No i fajna była atmosferka, mimo że to darmowy y, był show. Pan Krystian Gancarz wydaje mi się, że wychował już tam trochę ludzi. Tak, chyba tak. E, no i w ogóle miałem bardzo miły nocleg potem u Krystiana. Czułem się jak, wiesz, w piosence y, whisky moja żono, Ryszarda Ridla, <grym> gdzie on tam nawijał spaniu w czystej pościeli świeże mleko pić. Świeże to mleko w Legionowie. Świeże mleko jest, no. Jest? W ogóle Świeże kiedyś mleko? były tak? Myślałem, że Ty... lokale gastronomiczne, tylko to. Ty, ale mi się przypomniało, że w Lublinie kiedyś były, to parę lat temu były takie mlekomaty w ogóle. Nie wiem, czy to teraz dalej A, było jest. Było coś takiego, znaczy ja, nie każdy w Lublinie akurat, ale też... w Warszawie były takie? Kurczę, Kucze, to wydaje mi się, że... Właśnie nie wiem, czy w Warszawie to widziałem, ale, ale jak zabrzmiało od razu znajomo, jak powiedziałeś... Coś, tam się wrzucało monetę, czy coś i dostawałeś. Tak, tak. Takie mleczka szklany, świeżego? Albo, albo się przychodziło ze swoją y, Właśnie czy tam być była może... szklanka taka wspólna, nie, nie, <laughs> nie wiem, no na pewno to w było misiu, czy w czymś jakimś. Ej kurde, ja nie widziałem mi się, tego y, widziałeś dużo razy. Nawet, nawet nie wiem, czy to było w misiu. Ty, tam były y, te łyżki y, na łańcuchach. To A. na pewno któryś w komedii chyba Barei. Tak, tak, to chyba. Ale mi się też mi się takie coś przypomniało, że takie picie ze wspólnej szklanki. Ale to mogło być wcale nie z komedii, tylko po prostu mi się gdzieś to indziej to widziałem, bo na pewno mhm. takie rzeczy istniały, nie? No stary. Ja w ogóle miałem ja. kiedyś taki pomysł, żeby zrobić taką knajpę, właśnie na modłę, taką trochę, tylko bardziej więzienną chciałem zrobić. Żeby taka <laughs> dla burżuazji miejskiej Aha. bardzo droga żeby też były takie łyżki, bardzo wszystko, żeby tak. taką papkę się wpierdalało po prostu, taką na blachę taką i ludzie wiesz, w garniturach przychodzą i żeby był zatrudniony taki duży indianin albo podobny, żeby chodził i wypierdalał wszystkim talerzom po prostu i przeklinał i żeby ludzie tak zlęknieni co. Gro, grozili. Byłoby fiskanie na wejściu, czy... Tak, coś Tak, to jest, tak. tak ale to, to jest dobry pomysł. Ja mówię, na pewno ludzie by za to płacili. No to było, Rozumiem, że to byłoby oczywiście drogie no, jeszcze i jak rezerwa, tylko no, rezerwacje. Oczywiście. Kurde, taki, to byłby taki to jest gastronomiczny BDSM trochę. Taki. To jest coś, co by się sprzedało pewnie w Warszawie. Jak nie w Warszawie, to trochę dalej gdzieś Berlin albo co, na stówę już na stówę. Na lajczy, Tam, tak. gdzie ludzie za, za bezpiecznie, za dobrze mają. Zblazowani z, są. Obcisłe rurki noszą, to naprawdę. Tak. A potem jeszcze na wyjściu, na wyjściu, jakby ktoś chciał uciekać, nie na, na przy awaryjnym wyjściu, żeby Korwin na ciebie krzyczał, że tu pan postawili Korwina i on ci tłumaczy. Jak jesteś babą, to w ogóle zabiera ci prawo jazdy. <grystanie> Stary, ostatnio nie wiem, czy widziałeś wpis pana Janusza Korwina Mikke na Twitterze z oficjalnym stanowiskiem dotyczącym yy, takim, powiedział, socjotechnicznym, gdzie Janusz Aha. Korwin Mikke napisał. Oficjalny komunikat, że kobiety urodzone po tak. 1993 roku nie potrafią gotować, tylko potrafią y, coś tam, y, BDSM o, tak. robić i jakieś kurde, Nie, to był tak możliwe, ale tam, by, tam coś był Netflix, i nie umieją gotować, tylko Netflix, McDonald's i jeść... Y, Pikantne chrupki, czy coś takiego? Flaming to Hot było... Cheetos. Pewnie. Tak. Ekstra, to było nies niesamowite, tak? Anka mi się to pokazała. I ja się chyba. trochę ucieszyłem, bo to potwierdza moje słowa z mojego materiału, który ja mówiłem już aha. pół roku temu, szczerze powiem. 9.3, ostatni normalny rocznik. A, co potwierdził a, teraz pan, pan Janusz korwin On powiedział, że lata 90., tak? Czy... Nie, no, że rocznik 9.3. A, że, o, konkretnie, że 9.3, aha, widzisz. Powyżej to już gówno. To wypierdolić można do kosza. Ciekawe, jak on sobie wyznaczy tą granicę w ogóle. Ja, ja widziałeś w ogóle roast Corvina ten, yy, Myślę, na tym? Myślisz, że on to pisze osobiście? No oczywiście. Ja, mi, mi się wydaje, że na takim etapie to już są jakieś takie prowokacje, że on po prostu ktoś pisze albo on pisze nawet, ale żeby na tak. Facebooku był hype. Ja już trochę nie wierzę w nic takiego, wiesz, serdecznego i autentycznego. Ja jestem tak zblazowany w dobie internetu okay. i social mediów, że ale może się mylę, może na pewno Jerzy naprawdę Urban. w to wierzę. Na pewno Jerzy Urban Skąd te kurwa chrupki, jak to jest możliwe? On serio myśli, że nie, tak... Nie, wiesz co, myślę, że Janusz Korwin-Mikke by sobie nie pozwolił na takie coś. Ja no myślę, dobra. że on za bardzo jest przywiązany do własnego ego i... No dobra, może... Do własnej twórczości. Przy, tym, przy czym jeszcze jest dosyć sprawny tak mentalnie i myślę, że pewnie akurat tak. on nie. Chociaż pewnie przyjdzie taki czas, że on przestanie kontaktować, a jego potencjał marketingowo taki będzie na tyle... Warty, że ktoś to przejmie, tak jak w przypadku pana Jerzego Urbana, który. Aha. Tak na, z tego co ja wiem, nieoficjalnych rzeczy od około tygodnika hmm. nie, to on bardzo mało tam. To tak, i nie nie działa. Nawet takie filmy, które są krótkie, wrzucane, to nie są jego pomysły, tylko on po prostu. No e, jasne, możliwe. Partycypuje jakoś i. A Janusz jest już też taki po siedemdziesiątce korwin? No czy? stary, no. on ma ze siedemdziesiąt sześć lat. Ma. Tak? o kurczę. Oczywiście został ojcem dwa miesiące temu, on co, co dwa miesiące gdzieś mniej więcej jest ojcem. W tym Poważnie? Wiesz, no. no stary, on ma 4-letnie dziecko chyba. O yes. nie, nie. Ostatnio widziałem wywiad z jego żoną. Całkiem Aha. rozsądna, normalna babka, wiesz, która się... By... To jest zastanawiające. Która absolutnie nie ma żadnego kompleksu, ani jego, ani się pod... Naprawdę byłem ja w szoku, że... On... No dobra, no, czemu nie? Rozumiem, że sporo młodsza, czy nie? Tak, bardzo, no. Tak, tak. I z tego, co mówiła, to jaka taka jego grupi trochę. Poznali się na, na wiecu, Dwa tak? Na tak. on do niej miał żółtą muchę. Tak, i on do niej, on podbił... <laughs> tak, i on do niej podbił i powiedział, nie mogę oderwać oczu od pani oczu. Tak, powiedz. Ona to tak wspominała, z Aha. tego co pamiętam. No i ona powiedziała, no to niech pan nie odrywa. Ojej, skąd ty to wiesz? Co ja pamiętam, no, ale... ja, ja mam taką e, pamięć. E, rozumiem, no, no tak, tak, gadaliśmy o tym kiedyś, ale oglądałeś ostatnio o, o nim jakiś materiał czy coś? Czy, czy po wiesz co, prost... ja się trochę zainteresowałem, bo oglądałem ten roast pana Janusza. A, ten no ten właśnie, miał. tak, wspomniałeś. syndykatu rozrywki. Nie widziałem nie, niestety, albo nie wiem. Bardzo żałuj. Hmm. Ciekawe było, co bardzo... Czego oglądałeś to na żywo, PayPal tak, tak, oczywiście, tak? no. Kupiłem Kurczę. za pieniądze normalnie. Do, dozwolone do, do odtwarzania w każdym miejscu na ziemi? W każdym miejscu na Kurde. ziemi, dowolne. <laughs> no i powiem Ci, że bardzo tam było dziwnie. Znaczy, ja widziałem potem relacje, to było stare, bardzo duże zbiorowisko, takich młodych NSDA Bowiczów. Bo tam widziałem w relacjach potem, że no tacy, taki, tacy młodzi prawicowi youtuberzy tam robili z tego relacje. Marcin tak. Rola to tam błyszczał. Nie wiem, czy kojarzysz takiego człowieka. Coś kojarzy to nazwisko, ale nie o, ale wiem nawet... Jak my... na mordę mu zasadzał. Nie wiem, nie, nie poczuł. E, no i tam w ogóle ciężko było. Pan, panowie Sipika i pan Poczęty troszeczkę mieli, co zresztą dosyć podziwiło, podzi, podziwiłem, podziwiłem że dosyć mieli odwagę taką yy, sprzeciwić się mhm. ogólne, ogólnie panującemu porządkowi świata i powiedzieć parę gorzkich słów na temat poglądów pana. No i stary a co, a tam... już występów była No i wybuczeni, zostali grubi. No. Aha. Tam pan Mikołaj ale... i Ja, Okianusz zaczął hajlować, nie wiem czy to było ironiczne czy nie, ale stary, wię... duża część sali z... zaczęła robić to też. Rozumiem. Nie wiem, no to chyba się cieszę, że nie oglądałem. Te... Teraz nadal to wiem, więc to nie, nie wiem, co z tym zrobić z tą informacją, ale. Hmm. Przykra sprawa. Czyli, czyli to nie był tak, to nie był ros. To było coś innego. To było jakiś antyrost, tak? To był. antybenefistyko tylko antyrost. To był poważny sygnał ostrzegawczy. <laughs> Do sytuacji jest... w kraju, tak ci powiem. To jest to, o tym tuptający faszyzmie, tak? To jest... Być może tak. Hmm. Kurczę, poważnie się zrobiło, powiem ci Cezary, nie wiem co no, widzisz na to. No, jest trochę poważnie, no co, no ten koronawirus nas dojebie. No tak. Wszystko nas no. dopierdoli. Z tak, też też kadałem z, z kimś o tym ostatnio, że yy, wiadomo, że, że no, tam wirusów ludzie się boją i może słusznie, może powinna być jakaś kwarantanna, czy coś tam ludzie przyjeżdżają, ale tak szczują w prasie tym straszliwie i to jednak jest... Jestem tak, ja wiem, że tutaj ludzie mnie posądzą zaraz o jakieś zbolałe lewactwo, i w ogóle, ale jest tym taka nutka takiej, jeśli nie rasizmu, to takiej wiesz, że te, no w ogóle te wirusy, wszystkie takie, te epidemie, to zazwyczaj to zawsze jest coś afrykańskiego tak. albo z Azji, albo coś. I tam tak. piszą na przykład, że o, o. jakiś bloger. Tam, widziałem, jak tam chora Azjatka była, pokasływała Azjatkę. No ale to co innych ludzi, kurwa nie było w tym samolocie. Tę, tę. Wszyscy, którzy przyjechali z Chin, to mogą. Tę. Nie wiem. I zawsze coś jest napisane o Chinach czy coś takiego jest taki. Aha. No tak, gawę, no bo to nie. To oddziałuje jest... na wyobraźnię bardzo. No bo coś coś złego nie może pochodzić od. Nas. Nie, no, nie, no bo nie, jak, nie. jak? No, czy cię popierdoliło? Czy ty wiesz, że Polska jest oficjalnie ulubionym krajem matki boskiej? Tak mówiła, pisała, na, pisała twi normalnie na, Twitterze. Swoich, na Twitterze w swoich publikacjach. Twoim to chyba w odpowiedzi, tak, to w odpowiedzi na jakiegoś tweeta y, Samuela Pereira pewnie tam <śmiech> <śmiech> reblogowała z takim podpisem. We, wiec, Virgin Mary Official. Więc nie ma takiej możliwości, że coś, co jest y, szkodliwego społecznie i ogólnie pochodzi od nas. To zawsze musi być skądinąd. Nie, no wiadomo, to, to tak. Opierdolili nie nietoperza. No to jest ten zgniły zachód, już nie mają, po w głowie im się popierdoliło, nie chce im się normalnie kurczaków jeść, nietoperze sobie wpierdolają. No i tak się kończy, widzisz. Kto? Chińczycy jedzą nietoperze? No to podobno, tak nie. się zaczęło od zjedzenia toperze. Tak, tak, no tak? Serio się... ja, nie nie wiem, ja, tylko, ja tylko, stary, Ale przeglądam je bździdy no i tak, tam to... jest dużo takich żartów. Przykład... I tam bierze swoje wiadomości tak, wszystkie. Że na przykład wiesz, jest, no, to tak, bo to jest was... mem, gdzie yy, tam chińska rodzina je... I obiad, obiad i matka mówi ziemniaki zostaw, ale nie to pyszne. To <laughs> jest akurat całkiem śmieszne. No, no, jasne. O, jasne. no tak, tak. Nie, no, to, to wiem, że chyba przeniesione ze zwierząt jakoś, tak? Więc bardzo możliwe, że... Chyba tak. Może drogą pokarmową, ale... No, nieważne. To nie jest tak, że się na tym znam, ale śmieszne to jest, bo o tylu innych rzeczach można by pisać. Yy, chociażby o ludzie... Już nawet chyba ci ludzie, co się nie szczepią, to stanowią trochę większe zagrożenie, ale zobaczymy. No ci, co się nie szczepią, to jest łatwy cel <głos> bardzo. Tak samo jak płaskoziemcy, to... No tak, tak. Bo to zawsze... Ile można powtarzać to samo, nie? No, oni są bardzo łatwym celem, bo nawet w takich materiałach stand-upowych, jak chcesz Aha. zawrzeć jakąś grupę, potrzebujesz do żartu jakiejś grupy takiej dosyć... Która nie kuma, tak? Która nie kuma, która jest głupia, to nie weźmiesz tych, którzy są realnie problemem, typu mhm. zwolennicy... Pana Janusza Korwina którzy tak. kurwa hajlują gdzieś, bo mógłbyś się narazić na jakiś y, ostracy z jednej mm -hmm. strony, trochę łapek w dół. A jak przypierdolisz płaskoziemcą, to stary, ile jest płaskoziemcą w Polsce? Dwa tysiące? A w sumie jestem ciekaw. Tak? Wszyscy się zgadzają czy z tym, są że są jakieś... Gru... Bo na pewno są różne grupy wsparcia, więc ciekawe, czy trzeba by sprawdzić jakiś forum. W ogóle zrobić ten... Y, y, jak to się nazywa? S Sensus, czy to są czy to są wszystko faceci w wieku 21, to mówi, to mówi, że 28, mówi, tak, no, tak. Uh -huh. na przykład, czy jest czy tam zróżnicowanie. Oglądałem taki film dokumentalny, Beyond the Curve, i tam było właśnie o, ogólnie o tym, całej tej społeczności, w Ameryce oczywiście, w Stanach, i, i też rozmowy z naukowcami i tak dalej, i podobał mi się ten film, bo oni nie skreślali ich tak całkowicie, nie traktowali tak zupełnie, uh -huh. wiesz, protekcjonalnie, uh -huh, uh -huh. tylko właśnie rozmawiali z tymi ludźmi, patrzyli na te różne niedorzeczne, źle przeprowadzone eksperymenty, które oni robią, bo oni naprawdę się poświęcają temu i chcą udowodnić jakby, mm -hmm. wiesz to, tylko no trochę nie, nie znają w ogóle naukowej metody, czy, ale no tak fajnie pokazywali, jak wiesz, jak, jak w pewnym momencie zaczynasz, wiadomo, y, to takie samo potwierdzenie działa wewnątrz grupy, Jasne. potem już nie ufasz nikomu, coraz więcej wierzysz tych teorii spiskowych, bo mm. nie wierzysz mediom ogólnie, więc mm -hmm, mm -hmm. wszystko coraz łatwiej wchodzi, to jest tak. Płaska ziemia to jest taki miękki narkotyk wejścia do wiesz do innych. Jaszczurów i. Te. I Sanjay. Tak. Nie wiem, czy ostatnio. Sen to jest jakiś. E, Królek. Kuru? Tak. A, Król so, aha, nie, to nie, nie znam się na tym. Przy ja. dworcu centralnym były ulotki ostatnio i ty wkrzyczał. Watykan to dzieciopcy. stary krzyczy na cały głos, że Watykan to dzieciopcy I rozdaje ulotki Sanjay, takiego gościa w kapeluszu, który wygląda jak czarnoksiężnic z tej bajki My L L Messi and Lippi o, o, e okay. w TVP. To jest... <śled> To jest jakaś taka przeszła historyczna, mityczna postać, tak? Czy, czy... Nie, no to jest prawdziwy człowiek, który... Obecnie, obecnie jest... Aha, jest królem okay, okay. Lechii. Okay. A, obecnie. rozumiem, przepraszam. Normalnie żyje, czerpie z tego prawdopodobnie niezłe benefity z bycia królem. Pewnie tak. Można zobaczyć w internecie, wiesz, spotkania zarząd, takiej takie narady, Aha. gdzie oni na przykład głosują, czy Sanjaya jest królem Lechi, Wszyscy czy... są na tak, <laughs> I Sanjaya to... mówi, okej, okay, no to ja w takim razie co mi pozostało? Dlaczego on się nazywa jakoś tak z sanskritu, czy coś brzmi nie jak, brzmi jak coś indyjskiego? Ja dopiero to odkryłem, z, ze wstydem mówię, ja dopiero będę zgłębiał to. Aha, dobra, dobra. To mówię... nie powinniśmy się wypowiadać nie jeszcze, powinniśmy, jeszcze, nie wiem, masz... tak. To przepraszamy. słuchasz, Odkładamy na później, tak, jak już będziemy wiedzieli, <grym> Ale jest, można sobie sprawdzić. O co biega? Sandhaya. Tak, no, nie, no, no to nureń. ciekawe. Ja czasami niektórych tych rzeczy poszukuję, które takie właśnie słyszę od was, czy jakieś... Zalew czasami wspomina, no to też, tam głęboko wchodzi w niektóre te takie ludzi, jakieś takie klimaty. I to w pewnym momencie już dochodzisz do, do ludzi, którzy naprawdę mają jakieś tam poważniejsze zaburzenia psychiczne tak, i, tak. i trochę to tak się robi coraz smutniejsze, nie? Troszkę tak. A, ale... e, hasło klucz schizofrenia paranoidalna. Coś w tym stylu, Niestety. tak. To takie dziwne ogłoszenia, co, w, co widzę czasami na mieście, nie wiem czy... Spotkałeś w swoim mieście, ale jakiś taki, wiesz, to jest taka kartka skserowana, cała zapisana takimi jakimiś na przykład właśnie, że ktoś słyszy jakieś szumy, hałasy i że to zatruwa rząd, czy ktoś tam Żydzi, czy A, coś tak, zatruwają okay. umysły nam, czy coś. No i przecież ta y, Piękną sieć... taką kaligrafią napisane Aha. w ogóle. Y, okay. Sieć 5G akurat. No tak, to też. Y, no. Ważne. Ale ja kiedyś, stary, na przykład miałem przyjemność pracować z kobietą, która e, była wyznawczynią kościoła takiego y, wschodniego, y, to się nazywa mega kościół pana pastora Chojeckiego. To była pani, która tak już po pięćdziesiące, która została, jak w większości przypadków takich, e, została gdzieś zauważona i wyciągnięta z trudnej sytuacji finansowo-ekonomiczno-towarzyskiej i po prostu wiesz, na przykład siedzimy, stoimy sobie na pecie, bo to było w restauracji, pracowaliśmy, ona na kuchni, ja na zmywaku i palimy szlugi i ona mówi do mnie, zobacz, zobaczarek, zobacz na ten samolot, bo leciał samolot i mówi, zobacz, to oni na nas pył, zobacz, co to jest? Nie, przepraszam, ona zapyta mnie, co to jest? Ja mówię, no to jest jakaś para kondensacyjna, nie wiem jak to się nazywa, jakaś para kondensacyjna, rzecz. ona mówi, nie, Para, zobacz, ta para to powinna znikać co chwilę tak. A oni na nas, kurwa Zobacz, jakie to smugi zostają To, to, to akurat chemię na nas spuszczają Skurcyny. Tak, chem, chemtracy A ja mówię, ale, ale to znika akurat uh -huh. A tak, patrzy A, no to akurat para kondensacyjna. Tak. Ale zwykle to są, kurwa, wyjebane. To poczytaj sobie no tak, A ja tak. to lubię, jak ktoś kogoś, Ktoś wysnuwa jakąś teorię i ja pytam, ale dlaczego? Uh -huh. I odpowiedź jest to poczytaj sobie. Poczytaj, gdy się, się dowiesz, tak. Kurwo. <laughs> Ignoranci no. chyba. No tak, no bo jak oni mają tak, taki poziom już wiedzy, to wiesz, to nie, to im nie się mają... nie chce tłumaczyć. Nie mam obowiązku cię wprowadzać <laughs> wszystkie tajniki podstawowe. Ty mógłbyś trochę się doszkolić. Oni just planting the seeds. Tak. I ty musisz to, wziąć to ziarno i samemu Dokładnie. sobie w domu podlać. A ty masz kawałek jakiegoś kolegę w więzieniu? <głos> masz jakiegoś znajomego, kto siedział w więzieniu? Nie, chyba nie. Nie masz? Nikt, nikt takiego, z którym otrzymuję kontakt. Aha, nie? Okay. Myślę, że ktoś z moich takich osiedlowych ziomków czy coś, to może, może siedzieć albo trochę siedział, ale nic nie wiem o tym raczej. Mhm. Ja się ostatnio zastanawiałem, czy ktoś z moich znajomych siedzi w więzieniu. Hmm. Bo to nie jest tak, żeby chyba byś się dowiedział jakoś szybko, że ktoś się dziwi. Nie? No nie wiem, no zależy o kim, o jakich kolikacjach. No tak, Na przykład tak. z ludźmi, wiesz, ze, ze szkoły nie mam prawie żadnego kontaktu, nie? Mm. Nawet z liceum. Jakieś... Mo, mo, moje liceum było takie, wiesz, nie, mało osób w roczniku i oni utrzymują w dużej mierze ze sobą kontakt. W tam w ogóle są małżeństwa, wiesz, jakieś, kurde, Aha. różne do tej pory te kręgi towarzyskie, a, a ja takim jakoś nie dotrzymałem. Chodziłem do społecznego liceum, więc tam było, nie wiem jak jest teraz, ale tam było się ciężko dostać, niby tam był wysoki poziom i, i chyba było tylko 40 osób w roczniku. Tam. Czyli dwie klasy. No. I 20 osób w więc klasie miałeś? Wszystkich się znało, no mniej więcej tak, no tam później się to tasowało, bo tam były wiesz jakieś profile i tak dalej. Ale to czekaj, podstawowe... to były, były, były dwie klasy A i B i to były profilowane, ty byłeś, jedna była humanistyczna, druga. Ścisła? Nie, nie, nie bardzo. Znaczy jakiś był taki etap, nie wiem, druga, trzecia klasa, gdzie się wybierało pewne rzeczy tam, przeszedłeś na Matematykę wyższą, czy mm -hmm. podstawową? No bo jeszcze wtedy Aha. były kwestie różnych matur, tam różnych poziomów, tak, wtedy, yy, powiem, Wybór taśmy w szansę. <laughs> tak, profesjonalna, czy... Wojciech Man cię pyta, Gaweł, Pociąga matematyka, yy, matematyka mel yy, z linią melodyczną, czy profesjonalna? A, to, nie, A ja nie. Amatorsko, bo... A może amatorsko. spróbuję <laughs> dzisiaj, tak. No tak, to ja byłem taka... Mat nie, nawet to się nazywa matematyka ogólna chyba. I oczywiście od razu robiliśmy jakieś żarty z tego, że matma ogólna, to, to, to są te jełopy, w której ja oczywiście do grupy, której należałem oczywiście. Rozumiem. Ale ja tam też. angielski na przykład wy, wyższy, bo nie musiałem nic robić. Co no też. E, no spoko było to. Ale wice, to nie no, było tak, że na przykład o... ty musiałeś... E że ty nie byłeś na przykład nauczony rzeczy typu, bo ja wiem, że na przykład w angielskim w Polsce często jest wymagany jakiś RP, taki pronunciation, English pronunciation. A, że brytyjski, tak? Tak, brytyjski, wymowa. British English, tak zwany. Plus jeszcze dużo było takich rzeczy jak kultur kulturowe takie no tak. wstawki typu jakieś tam nau nauczanie się o tych typach, co stoją w takich Futrach na głowie Aha, z niedźwiedzia, i nie mogą się czy Tak, nie, to, to ci w futrach to nie inaczej się nazywają, ale. Znaczy, na głowie Tak, tak, ja powiedziałem: Beefiters to oni mieli takie czapki, to jak kapelusznik z tej, z, z Louisa Karola. E... Taki chyba też jest jean, nie? <śmiech> jest, a tak, jest, jest, jest jasne. Taki... To się nazywał tego. A to tego nie mnie Tego typa, mają takie śmieszne mundury prążkowane, czy jak to nazwać. Ja nie wiem, jaką jak oni mieli historyczną funkcję, w futrzanych czapkach to po prostu chyba jest jakaś tam garda królewska. A, tak? tak, tak, tak. Ale fajne, jako, to fajne czapki. Jak opuszczą gardę, ja trochę... to królowa wpierdol dostaje z prostego. Od <laughs> Zmi razu kontra... Zmiana gardy, króle. I, ta, I ten trener królowej. trzymajcie, gardy, trzymajcie gardy! Ja hmm. gardę, trzymajcie Nauczyciel... gardę! I oni tam trzymają gardę. Nauczycielkę miałem Polkę, więc ona, ona miała powiedzmy bardziej tak, brytyjski akcent, mm -hmm. a z dzieciakami to już różnie, no wiesz, no no wiadomo, tak. tak najróżniej, a niektórzy to tam trochę jakieś tam yy, bogate dzieci, bananowe, jakieś tam ambasadorów dzieci, czy, czy trochę było takich ludzi, więc oni już pewnie znali i też jakieś mieli, część tam mieszkała może w Stanach czy coś, więc nie wiem. Ja, yy, ja to część. tylko się cieszyłem, jak, jak było coś takiego bardziej kreatywnego do zrobienia, jak tam... Czasami mieliśmy jakieś bardziej dowolne eseje, albo, albo jakieś pisanie opowiadań, to były takie pierwsze momenty, kiedy wiesz, ktoś mnie pochwalił za to coś, co zrobiłem w miarę własnego, nie, to było mm -hmm. fajne. A z gramatyki do tej pory jestem słaby, jak mam komuś coś wytłumaczyć, czy coś. No bo to przez coś, jakiś co czas... tak naczuję się robię. No tak, daj, uczyłem angielskiego przez jakiś czas, to musiałem się tych pewnych rzeczy w ogóle uczyć. nie? Ja pamiętam, że zawsze te panie z angiel z angielski od angielskiego to były, bardzo łatwo można było poznać je na korytarzu, bo one zapierdalały po korytarzu z takim boomboxem zawsze. A, tak, tak. <grych> na kasety. Ja dokładnie, puszczały. no. Listen and repeat. Moja mama uczyła to tak. to musi, Tak, nie, twoja mama uczyła angielskiego? Mieć, tak, tak, dość długo. E, to czy musi mieć, to, tak, trzeba mieć, tak. kiedyś pewnie musiały jeszcze mieć przygotowane w ogóle tam baterie albo coś, nie, żeby... Nie, może... Jakby za daleko był kontakt, to co w te awaryjne baterie? Ty, ale ciekawe, czy one, Kół, czy ci na nauczyciele katka. angielskiego, wiesz, tak jak kucharze mają swoje noże, nie, to czy <laughs> dbają te boomboxy, wiesz, wymieniają jakieś Ty. części... Nie, nie wiem tam chyba... Porównują by... w pokoju nauczycielskim, ale ty masz gówno, kurwa, szczęty czym ty pokazujesz? Ci nie dzieciak? masz to kurwa? Ja, ja, prze, ja przewijam tę taśmę ołówkiem y, miękkim B3, a ty, kurwa, ty jakiś tam... Amatorka. Pamiętam, jak kiedyś kupowałem takie były płyty, jakie w ogóle wchodził, wchodził trend na angielski, to jakieś lata 2000, to był... Tak. Magic English, różne takie Oj, kasety, tak, było, jest... takie czasopisma z kasetami, gdzie po prostu jakiś ptaszek Tweety cię... Zapałaś się na kasety jeszcze? Tak mi się wydaje, mhm. że był, był jakiś taki gazeta z jakimiś zadaniami do wykonania tak. i przez, cały, jakby przez całą gazetkę cię przeprowadzał ptaszek Tweety albo kot Sylwester. No co ty, takie, takie licencjonowane? Licencjonowane, tak. Nie wiem, czy nie było na, też... Na z... piracie chyba, co? Czy my... Na czym? W sensie, że, po, że piracko no Co ty, drukowa... kurwa, w kiosku normalnie, legitnie, nie, nie, stary? Ja wiem o co chodzi, ale wydaje mi się, że że nie, że nie no przez sankcjonowane przez tam Warner nie, Bros. Nie, czy coś. no na pewno, sank... nie, na pewno dogadane to było. Tak, myślę że to, że pani... Pani Bryłyska załatwiała to tam. Nie, no umowę ale to przecież jest ogólnopolskie wydawnictwo, to było stary. To nie ma. No, no, nie, no to nie, ja aż nie tak mi dziko się to że... w Polsce, mi się wydaje. No to tak, jak to mówisz, taki... że 2000 lata, to może już nie, bo, bo jednak mi się wydaje, że tak powszechne jest piractwo niektórych symboli, że tak powiem. Ja Polski no, ja mam... walczącej na przykład. No, no, przede wszystkim. Na myszka Miki na przykład, nie? No ja to mam w dupie, niech kurwa kopiują setkami to myszka Miki, bo ten Disney to, to jest takie kurwy są, oni nie chcą puścić nic, żadne, Wszystko intelektualna własność, kurwa, oni by sobie zakopali to w ziemią, gdyby mogli. Ale... Yy, Chociaż na przykład muszę Jak przyznać... widzisz kogoś w bluzie myszki Miki, no to raczej nie jest zazwyczaj. <głos> <głos> Wiesz co, tam nie idą procesy do... Do zamrożonej ale, głowy Disneya. Ale powiem Ci, że dużo jest takich, e, przypomniało mi się, że dużo jest takich wycieraczek e, Przez przed, mieszkanie, przed mieszkaniem. E, które Czytą tym fontem, czy tam czcionko, nie wiem, że tak coś się no przypierdoli, jasne. że. Nie mówi, że czcionka! Ten, tak, ten Microsoft to, Word ci kurwa wodę z mózgu robił. Co, coś to, innego, czcionka, tak, tak, okay. Że napisane jest fontem. E, nie wiem, <laughs> nie, nie, nie brzmi to w ogóle. Walt Disney to jest Dzień Dobry, takie są produkowane dokładnie, w ten, ten sam sposób tak, tak. napisane. No nie, to, to, to nie jest już, tego chyba się już nie da zastrzec takich rzeczy. No chyba nie. Możesz sobie ściągnąć w darmową czcionkę Star Wars albo tam <grym> trudne sprawy pewnie, nie wiem. <grym> Myślę, że może być też Możliwe. Ja nie wiem w ogóle, czy nie było też takich, takich kaset z angielskim z, z postaciami Luny Tunes i właśnie Michael Jordan też nie wiem, czy nie był z, z tytułu bycia w magicznym no, meczu oczywiście. No tak. ty ja w ogóle tak sobie ostatnio myślałem, że mi się, ma, mi się marzył taki magiczny mecz w polskich realiach, że tylko z Adamem Małyszem, że on wiesz, tak jak Michael Jordan kończy karierę koszykarza. Uh -huh i Adam Małysz kończy karierę y, skoczka i wziął się za tę y, Paryż Dakar Aha. i tam chujowo mu idzie oczywiście no tak. i wszystkie postacie z Luny Tunes go namawiają, żeby wziął udział w magicznym y, turnieju czterech skoczni z postaciami Luny Tunes, aha. żeby pokonać jakiś tam kurwa, nie wiem co to było, już nie pamiętam. A czy to nie powinno być jakieś takie bardziej gol i A no, no oczywiście, oczywiście. Tylko to byłoby tak. takie niemrawe wtedy strasznie. No, no, bo te polskie kreskówki, te to nawet nie są kreskówki, to jest takie gówno, kurwa. Co, co oni nam pakowali do głowy, stary? W tych normal, w normalnych stary jakichś tam bajkach e, zachodnich, typu chociażby ten Kaczor Donald, no mhm. tam, kurde, wiesz, dzieci są zaznajamiane z życiem, że wiesz, że jest wujek Sknerus. Że on ma pieniądze, że jest kapitalizm, rządzi, <głos> tak. że Donald jest zpukany, no. musi się gówniakami zajmować, są problemy, a Daisy mu kurwa robi, przyprawia rogi z gogusiem. Wiesz, masz pakiet, wprowadza tak. cię te kreskówki do poważnego życia. Życiowe sprawy, kreskówki no. To były, yy, wiesz, komiksy w wiesz, latach trzydziestych tak. wczesnych. A tutaj, kurwa, Miśko Largo, nie wiadomo, jak on zarabia, mieszka w tym domku swoim. ocz upada mu, od... jakiś przychodzi do niego zajączek. Chce jakiś zasiłków żyje, tam guzik mu odpada. Guzik mu od... przynosi sałatę, nie wiadomo, skąd pieniądze na to wziął. Ni nic tam nie istnieje, żadne handel wymienia. nie wiadomo, skąd. Tak. I taki jak wiesz, żyje w bańce, że wszystko jest... Tak, I potem, potem mu się wydaje, żyje... że może, może wejść na ten... Tak, na jezioro, bo to jezioro jest kocyka takiego niebieskiego zrobione i, tak, tak, i tak, się utopi tak. no i się utopi przykład, i, te, i potem co? Chociażby, no. Policję tak. No I dlatego widzisz, ja, te, te, moje pokolenie takie pizdy są, nie tak. <laughs> tak się będzie nazywał twój kolejny kolejny materiał. Eee, moje pokolenie takie pizdy. Moje pokolenie pizdy. Dziwne urządzenie. Eee, nie, nie, wiem. Nie okay, mam okay. jeszcze tytułu, ale już tak napisałem sobie większość nowego materiału. mhm i on tak śmiesznie działa, więc już jestem gotowy nagrywać stary, znaczy stary i wypuszczać. I ten, robić następny. Ten, co y, słyszałem, co tam prowadziłem na waszym yy, występie tak. ostatnio, to, to jest ten, co będziesz nagrywał? Tak, tak. tak. To fajne, fajne. Fajne, taki Fajne, powiem Wam, że fajne. Udało się Polecam. przyjajcować tu i gdzie. <śmiech> I to są takie rzeczy, które ja już gdzieś wiesz, znalazłem. Yy... Mniej więcej taki złoty środek, i tego, co ja mniej więcej się nie wstydzę mówić, i Aha. to, co wiem mniej więcej, że, że będzie pożądane do usłyszenia, Tej. i że nie jest to nudne, ani, ani że nikogo to nie obchodzi. I fajnie tam się udało. Myślisz, że i o, o, ogólnie już znalazłeś taki swój, tak, swój no. tryb, bieg, to fajnie, fajnie. Kurde, nie wiem, czy to zasługa tego, że zachorowałem na nerwicę i przyjmuję leki, które wytwarzają y, mi y, zwrotność serotoniny Aha. i dopaminy ale mam mnóstwo pomysłów od tego i ciężko mi się skupić i wiesz i po tak. prostu produkuję masę rzeczy. To dobrze. Du a dużo odrzucasz, w sensie takie, że, że tam testujesz i, i, no, i nic sporo. z tego nie ma? Czy... Znaczy, bo mi jest... się wydaje, że ja, ja dużo tak? tekstów mam takich, które nic... Albo trochę je pogadałem, albo, albo okazały się nieskuteczne i odeszły. Kurde, nie ma mi takich... się przedawniły. W sumie nie ma takich dużych rzeczy, bo ja... Y... Jak już coś wymyślę, to od razu wiem, że to się nadaje. I tak? zwykle tak jest. Kurde, to zazdroszczę. I, i to jest tak... tylko kwestia odpowiedniego ubioru. Często trwa to, zanim ja się zorientuję, jak to powiedzieć. I na przykład jest pomysł, często który ja zapiszę sobie, zapisałem sobie, wiesz, trzy lata temu gdzieś i ja dopiero teraz, mniej więcej po jakimś doświadczeniu trzyletnim e, w pisaniu i konstruowaniu pewnych myśli, tak. Teraz na przykład wiem już, jak to mniej więcej powiedzieć. Rozumiem. Więc ciężko nawet powiedzieć, kiedy te pomysły, kiedy, które pomysły powstały, ale no, jak mam jakoś tak... Jak, jak już coś napiszę, to, to, to czuję podskórnie, że to jest warte czegoś i, i... prędzej czy później to odgrzebuję i raczej staram się nie... Raczej one nie uciekają, jak ulotka. Masz jakiś, Ale mówisz, że to właśnie takie starsze rzeczy, to to masz jakiś system dobry archiwizacji tych tekstów, czy coś, czy tak... Nie, nie, ja znaczy mam je... zawsze, zeszyt, zawsze mam ja... jeden taki tak. wielką księgę żartów, tak Aha. zwaną, ale często ją gubię na przykład, Aha. gdzieś. Ja parę razy zgubiłem, ale zazwyczaj udawało mi się odzyskiwać. Tu chciałem pozdrowić w ogóle wszystkich, którzy mi... Co na... Dwie osoby co najmniej, które... Fizycznie, które z które z mi zwróciły Aha. zeszyt, który zostawiłem gdzieś. Ale to znajome osoby, czy znalazły e, Tak, cię? raz raz w ogóle można powiedzieć, że chyba się trochę się z, z Piotrem Popkiem poznaliśmy w ten sposób, że Aha. ja zostawiłem zeszedł w Bydgoszczy czy gdzieś tam i on mi oddał. Z drugiej strony, co, miał, co mógłby zrobić? No Wykorzystać to, to byście zorientowali. Nie, powiedzieć? no to oczywiście chodzi tylko, wiesz. No, no tak, rozumiem, rozumiem. Sam fakt, że w ogóle, bo, bo ja tam, wiesz, musiałem go poprosić coś, żeby on to zostawiłem pewnie w klubie, czy coś takiego. Te, też może nic by się takiego nie stało, bo ja mam często albo to gdzieś nagrane, albo w komputerze zapisane bardziej szczegółowo, bo ty piszesz, piszesz odręcznie wszystko, czy coś? Są dwie fazy. Najpierw sobie, jak, jak mam pomysł, to zwykle zapisuję go w telefonie. No tak. I co jakiś czas, jak mam taki nastrój, że sobie siądę i sobie robię herbatkę i se puszczam trudne sprawy w tle i mam chęć na jakieś manualne czynności Aha. do tego, to albo se ceruję, wiesz. To jest przepisywanie tego i jakieś takie, trochę traktuję jak takie cerowanie skarpetek rozróżniające albo nie wiem... Przepisuję sobie raz na jakiś Rozumiem. czas to wszystko z telefonu i to już wtedy jest w mojej księdze. I... Ale do komputera w komputerze to jest. Nie pisze? mam komputera, nie. zepsuł mi się. Aha, okay. Zalałem go piwem raz. To, to jest napra... inaczej. By... Tak? No Byłbym to... zawiedziony, gdybyś w inny sposób go zniszczył, naprawdę. I go naprawiłem. Yy, a... jakby, jakby ci ktoś ukradł, to bym takie, No czarek, co ty głupi jesteś, nie zalałeś go piwem? Jak dałeś sobie ukraść komputer? Ukradlić. mam nadzieję, że był zalany piwem. Mam oczywiście. nadzieję, że sam go wcześniej zalałeś. No, no i no naprawiłem tak. go, ale potem zalałem go winem z powrotem. <laughs> okay. Już mi się nie chciało go naprawiać drugi raz, I, ale teraz czekam na y, przypływ większy. Nie gotówki. jest tak, że żarty bardziej się kleją? A, a... Okej, okay. Wyt, wytnę to, dobra. Fajne, fajne. No i ten, i co... Czyli rozumiem, że prze, przepisujesz sobie, A już teraz mówisz, nie piję po prostu, wiesz. Tak. No. W ogóle nie piję. <laughs> okay. jak Zamiast po prostu postawić puszkę dalej, to, to no. przestajeś pić w ogóle, co znaczy, to też jest lepszy lepszym Po pierwszym zalaniu miało tak być, że ja stawiam puszkę dalej. <laughs> tak, okay. I w ogóle to nie pomogło, bo jak w pewnym rozumiem. momencie pchlejesz, no to już zapominasz, no dobra, że miałeś tak. stać puszkę dalej. Okay. Albo przypominasz sobie i mówisz, tam kurwa... Da, ja. Do... Masz rację, zupełnie źle do tego podstawianie Pusz puszki dalej nie działa w ogóle. Mm -hmm. i teraz wiesz i teraz w ogóle jestem trzeźwiutek tak jak Michał Kutek bo zauważyłem, że Mi Michał dał nam przykład wszystkim, bo on teraz nie pije i maksymalne wszystkie swoje y całą swoją energię poświęca na pracę twórczą i widzę, że to kurde, całkiem jest niegłupie Okazuje się, że jak, jak się pracuje dużo to, to przynosi jakieś owoce nie? Tak, dziwne to jest, dziwne dziwne takie. Teraz, no. No. Przespróbować kiedyś. Próbuj, bo, bo to dużo, dużo w ogóle, wiesz. Mi pi, picie alkoholu dużo zajmuje. A no tak, no, przecież to w ogóle... energii. W ogóle nie chce ci się połowy rzeczy robić, jak, jest, jak to prawda, jesteś nie. w trybie pićka. No nie, a ja tak. nawet jeden taki wieczór, to mi trochę za, za, zarywa tryb później. Mhm. Ja, ja troszkę tak jeszcze jestem chory, tam gardło nie to, więc wczoraj, wczoraj występowałem, jeszcze tam po, trochę pogadałem, na, wiesz, na imprezie, później gdzie głośno. A prawdziwą historię? Mówiłem jedną, tak, prawdziwą historię. Mhm. To, to zaraz może jeszcze wspomnę, ale... I wypiłem tam dwa piwa, bo tam, wiesz, jedno tam ktoś mi postawił, czy coś. Ale zaraz już taki jestem, ten wiek, że jednak ja mam... E, trzeba było herbatkę sobie jednak <śmiech> wziąć. Co ja robię? To piwo piję, potem stoję na dworze, zimno, tak... E, już stary Cika, jestem. Cikać się chce po piwie ale... jeszcze. <śmiech> no, na, to już na mrozie. Drogą, tak. No nie, no to nie, nie staliśmy pod przystankiem, ale, ale mimo wszystko... Ja, wie, trochę się nabijam z siebie, że taki jestem stary i wiesz, że się starzeję i coś tam takie, ale tak naprawdę wiele tych nawyków, znaczy tych instynktów, co ja mam, których powinienem się, to powinienem się trzymać. To nie jest, to nie byłoby złe, gdybym nie pił tego piwa. No tak. No, ale nieważne, Wyszedłem sobie, to wiesz, żona mnie puściła to. To sobie pogadałem. No to jak? jak że ona puszcza, może... to trzeba korzystać? No, to często się pogadać. nie sprawdzało. Nawet tam poflirtowałem z jakąś kelnerką, prawda? A, no ona powiedziała spierdala. i ten. <laughs> A tak, ja próbowałem opowiedzieć taką historię o, o takim człowieku starszym, z którym pracowałem kiedyś, tak jak wspominałeś o, o pracy w knajpie, mhm. to, to była moja pierwsza praca, jak mieszkałem w Seattle, i tam był taki niesamowity człowiek z prawie. Ze trzy zęby miał, nie? I takie okulary, awiatory zasłaniające pół twarzy, tak miał czapkę zawsze no to, to jest coś, co zapomniałem powiedzieć. Nie wiem, czy to jest śmieszne, ale on zawsze miał taką czapkę, jak weterani często noszą. Ja nie wiem, czy on gdzieś tam służył, czy nie, pewnie tak, ale jak z napisem z nazwą y tej Łodzi, na której byli, czy tam w marynarce, coś tam, USS, coś tam, nie, USS. Myślałem, że Łódź hojny. USS, <laughs> to, to byłoby słowo, by zresztą polskiego pochodzenia, co, co nie omieszkał mi kilka razy przypomnieć, ale tak się śmiałem, że, że właśnie ten, on musi, myślę, że on nosił tą czapkę, żeby móc być trochę bardziej rasistą bezkarnie, bo to jest takie, wiesz, to. że siedzisz gdzieś tam w knajpie i słyszysz, jak ktoś tam nadaje na Japończyków, gada jakieś takie słowa, nie te... I tak się oglądasz, a nie, no dobra, ten koleś służył w Korei, to może. a on może, on jest stary, to mu wybaczamy. I nie chcesz to... nie, nie boisz się palić tego, w sensie nie, nie chciałeś tego opowiadać? Nie, przecież to, co powiedziałem, to w ogóle nic jeszcze nie jest, to, to jeśli... jeśli... To, to takie premisowe trochę. Trochę tak, jeśli, jeśli uda mi się coś z tego zrobić, to to będzie trochę dłuższa historia. A to są tam, będą tam takie cykliczne gdzieś w Warszawie, takie prawdziwe historie po angielsku? Gdzie to było, w Spatifie? Tak, w Spatifie, zresztą fajny lokal, tam jest, to... A ile tam, tam osób mam... wchodzi? No tam akurat niewiele, oni mają parę poziomów chyba tam i chyba na górze jest jakaś wyższa scena, większa sala... Ale klimat fajny, trochę tam tak snobistycznie, bo tam jakiś jazzik burleska bywa czy coś, ale fajna taka, wiesz, publika, co słucha, nie, nie jest tak bardzo... No ja to lubię takich, nie, nie stand -upowych. Trochę tak, trochę tak. No, A, ja ale widziałam... czekają tylko, aż przypierdolił komuś tam z widowni, nie? No bo słuchaj, no, na tym to polega. No, jak się nie odwiniesz, to kurwa słaby jesteś felek, spiem dalej. Tak. Hmm. Bo ja widziałem właśnie, że model tam ostatnio chyba nagrywał z Rafałem Bumszakalaka yy, samozwańczym <laughs> Banasiem i byłem ciekawy tego miejsca, bo... bo A, w, tak, brzmi, słyszałem. Bo wśmiało, nie... tak, no, Nie wiem, co to, czy Spatif to jest jakiś koło uniwersytecko filmowy. Kurczę, żebym ja teraz nie... Coś tam, tak, teraz, teraz, nie pamiętam jaki to jest skrót, ale to... To jest troszeczkę tam mówiane legendą, przynajmniej Kinić, częścią, Bacha, tak, że tam takie Maklakiewicz tam pił, czy to Bóg wie kto jeszcze, Nie. takie klimaty, więc myślę, że to jest nadal pewnie w tym samym miejscu, troszkę to zastawało, zachowało może niby tego prestiżu. I się chociaż pałują, tam, tam. Tak. tak, chociaż towarzystwo tam takie, no, no może i... trochę starsze, ale, ale też no, jednak wiesz, to mhm. taka warszawska. W, w, mieszanka różnych ludzi. Zresztą ja e, nagrywam teraz w Krakowie w piwnicy pod baranami również. A właśnie, tak, to e, ciekawe. Ciekawej. No. Ja tam chyba nawet nie byłem nigdy. Ja też nie byłem tam. Tak? No, <grymka> Ale widziałem, jedyne, co to zobaczyłem, jakieś tam relacje na fanpage'u pana Cezarego Jurkiewicza i mi się podobało i tak pomyślałem, że ja tam spróbuję. Parę telefonów. Tutaj, tutaj. Siema, siema. Jestem ugadany i nagrywam. Udało się zwerbować pana Zalewa i pana Wojtka Pięte i pana Kwiatkowskiego do prowadzenia oraz myślę, że jeszcze nie, nie został na ten moment odkryty, ale pan Błażej Rejewski również zaszczy zaszczyci. No i myślę, że będzie dojajcowane tam i mam nadzieję, że troszkę Pontewszczaków tam się zbierze i uda się taki wytworzyć fajny klimacik. Kurde nagrywasz teraz w lutym i, i, i może w marcu będzie to nagranie? Czy... No, ja, no bo wiesz, ja nagrywam teraz za parę dni też Błażej, jako że zdarza mi się wystąpić przed panem Błażejem Krajeńskim na jego trasie, a on nagrywa teraz osiem występów, o, bo nie ma co robić z pieniędzmi. Jednych, nie? <śmiech> Więc ja przy okazji, wiesz, znaczy nagrywanie jako support jest zupełnie inne. No trochę, tak, zdecydowanie. Jest, mimo Ale... wszystko nie jesteś daniem głównym to zawsze no nie, jest, i jesteś masz zupą mniej czasu kurwą. ale... Tak, jesteś jesteś. ludzie opierdalają zupę ale czekają na wiesz na mhm. schabowego nie więc ciężko tam by było z energią bo to, tak, bo to no, jest kluczowa sprawa bez smaku tak czasami jedzą tak szuf, szuflują tą zupę, nie, do no, to, żeby tam warzywa jakiś... tylko te leniwe tam posypane tak, cukrem żeby później tak tak, tak no, no tak nawet, ale to bardzo fajnie no ja, ja, ja, ja oczekuję następnego nagrania, zawsze z, z przyjemnością oglądałem twoje rzeczy. To bardzo mi miło, ale mam taki pomysł, stary, na, ten, na intro, no potem tak? powiem, o, ale kurde. to będzie takie rozkurwione. Stary, intro to będzie, o Jezus, o, Jezu. ma... Znaczy, nie nie, żeby niech... może nie było lepsze od całego speciala, ale... No właśnie, to zawsze <laughs> ten... Ja zawsze mam pomysł, znaczy też nie chcę gadać, bo ja mam zawsze fajny pomysł na intro, a potem się okazuje, że to kosztuje dwa kloce no, i tak. się nie chcę tego robić. No ale to I widzisz, w ogóle do... tak. Tak to jest z geniuszem, nie można usi usiedlić to trzeba popuścić, no ale wiem czasami ja piszę sobie jakieś czasami rzeczy ostatnio tam inne, nie, nie stand jakiś sketch czy cokolwiek i też już tak staram się myśleć jednak to smutne takie trochę jest, ale żeby na zasadzie, że wiesz no dobra, czy to da się rzeczywiście zrealizować bo z tak, tak. bardzo małym nakładem czy coś. No ja teraz znaczy właśnie uczestniczę myśleć. w takim tajnym projekcie też sketch show'owym gdzie będziemy się starać, to nie wiem, czy mogę... To... Chyba nie mogę, to, ale nie to... nie po... możesz, skoro tajny... No chyba tak. Po... Ale jak podpisywałeś... Nie podpisuję nic. Na mordę wszystko. Na mordę, jak zwykle. Ja to pieniądze nie powącham z tego, już się mówię. <śmiech> Nie, no ale no, próbujemy, wiesz, własnym sumptem coś tam nagrać nie? Tak. w lutym. Super. I właśnie jest sporo skaczy w puli, tylko jest problem właśnie z realizacją, bo wiesz, skleić dwunastominutowy 12 12-minutowy odcinek na przykład takich krótkich sketchy, sketchów, sketchy. No ale stary na przykład jest sytuacja, gdzie nagrywasz 20-sekundowy sketch, do którego potrzebujesz tak. 30 statystów, Aha. otwartej przestrzeni, paru rekwizytów. No. Więc kurwa to się robią gigantyczne kwoty. Tak. I... Może tam się ktoś zainteresuje y, pieniężny bardziej takim Aha. czymś, ale fajnie by było coś takiego y, przypontewszyć, ewentualnie y, przy, tam, nie wiem, przy zalewić może, nie wiem, przytemacić. No to przy Ym... to trosz, troszkę mi się marzy coś takiego, tak, ale bez, bez jakichś pieniędzy no bardzo ciężko no. Y, jednak, żeby to, no chociażby profesjonalną ekipę zatrudnić tak, czy coś, nie? Tak. Do kamerowania tego, nie? Za darmo to można, wiesz, za darmo to boli gardło, jak to mówię. <grym> tak? Właśnie się zastanawiałem, jakie, jest, jakie, jakie zarzucisz no powiedzenie, bo pod, mi się nie kojarzyło. Na początku myślałem, za... że można dostać pierdol za darmo. Chyba może, no, Ale też no, chociaż boli to, Tak, to też coś kosztuje to zazwyczaj, więc nie wiem. Wiesz, za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić, więc lepiej się tam nie, nie, nie, nie, za bardzo nie wciągać w te uczucia, bo to trzeba będzie płacić za to potem. Tak mówisz? No Kurde, tak, to tak Jakaś już, Anna Maria Dla mnie jakiego. już chyba za późno w takim razie uczucie. To Mario, Maria czy nie? Jakaś, jakaś baba. Pewnie jakaś baba, myślę, że ja wiem takie rzeczy. Ja już nie muszę, nie muszę już z mózgu korzystać, ja mam komputer, sprawdzam sobie wszystko. No tak. To co, będziesz teraz jeździł w trasę troszkę, tak? Troszkę tak, troszkę planuję. Troszkę, troszkę mam teraz więcej roboty, na całe szczęście no bo ja wiesz, chcę sobie kupić telewizor taki, a ja to wszędzie powtarzam ja stary chcę telewizor ja dostałem ostatnio taką propozy propozycję tam wzięcia udziału w jednej rzeczy i zostałem zapytany oficjalnie o y, finansowe jakie mam oczekiwania mm -hmm. i ja napisałem ja chcę se kurwa kupić telewizor z Netflixem, okay. żeby sobie normalnie siedzieć wrócić do domu, odpalić sobie i, i, i wiesz i czuć no się tak. jak człowiek fajny to I wtedy i będę wypuszczał co pół roku, kurwa, 30-minutowy materiał, aż, aż nie będę miał telewizor. A potem o, odpadam już. już nie, tak potem się bawcie, bezajemnie w dupie mam ten cały stand-up. Tak. Bardzo osiągle. Musisz chyba trochę te szczegółów technicznych sprecyzować, że tam 4K, ale coś, bo, bo e... telewizor to już za, wiesz, za dwa kafle możesz kupić, albo mnie, no za 500 zł. Jeka, y, HDMI. <laughs> Ile pali na sekund, ile się rozpędza no. do polsatu, w ile sekund. Ja nie wiem, ja nie znam się na tym. Ale czasami, wiesz, no ja tak sobie żyję takim skromnym życiem y, komika y, takiego, o, ale na przykład jak zdarzy mi się nocować u pana Mateusza Socha albo mm -hmm. pana Michała Kutka, no to kurwa, stary, no to... Inna bajka. Przede wszystkim, wiesz, no, rażę ten telewizor, co mi się marzy, ale mi się bardzo podoba e, charakterystyka tych e, strzeżonych osiedli, mimo wszystko, które Aha. są nieco. Snad... No, ja, ja wiem, nie... poczekaj, daj mi tylko skończyć. Nie, mi. Bo nie, ja, nie, nie. Dobrze, ja nie popieram. Dobrze, wy, oczywiście kiedyś rozmawialiśmy o tym, że to jest mhm. wykluczanie ludzi z pewnej y, strefy. No gdzie to nie jedno, mogą... ale dobra, no. no. No i pewnie jakieś tam inne są. A, i że to są, kurwa, ci deweloperzy zajebani. No tak. <głos> nie wiem, <głos> jest... tylko kurwie, że muszę przez trzy, kurwa, przechodzić Aha. bramki, które bronią nie wiadomo czego. No, ta, no ale ta. dobra, no nieważne. To, co mi się podoba, w tym bardzo, że, wiesz, normalnie, jak, y, jako taki człowiek z niższej klasy średniej, tak jak ja, zaczynasz dzień, czyli wychodzisz, jest ciemno na dworze, zimno, zamykasz drzwi i tak i wychodzisz, tak skulony, idziesz na przystanek. To przekreślone. To jak masz czarno-biały filtr w mango, tyle zakupów. I teraz druga druga kwestia. Wychodzisz, stary, zamykasz, wchodzisz na podwórko strzeżonego osiedla, w którym mieszkasz. Pani jest tam regularnie, która zamiata liście na przykład. I mówisz do niej dzień dobry. A ona mówi dzień dobry. I już, kurwa, otworzyłeś kniapę do kogoś, masz dzień, wiesz, jakaś taka... I potem mówisz panu Coś na recepcji. Dzień tak, dobry. Tak. On mówi dzień dobry. No, tak, to już dwie osoby. Dwie osoby, stary. I to jest pewnego rodzaju taka oldschoolowa sąsiedzkość. Mm -hmm. Jak, wiesz, mi się to kojarzy z... Z człowiekiem, który się płaci, żeby tam była, ale tak. No żeby... tak, no i zdejmowanie czapki, pozdrawianie Aha, no, się. Co jakoś... Mi to jakoś, nie wiem, na ile to jest jakieś placebo i... Ale no, no, to potrafi element... tak nastroić... Rozumiem. Na pozytywnie na dzień. Prawda, prawda. Może Potem... to jest gówno, takie nieznaczące, ale mi się to bardzo podoba. Rozumiem. No ja ci powiem, że u nas też ktoś sprząta na klance. No no, ale... Bo inaczej chyba... No no tak, tylko trzeba no. wcześniej rano wyjść, żeby spotkać tę panią, to, co tam to można zamiata. Po, po, to trzeba do niej zagadać <laughs> i ona ci wypisze godziny, kiedy, tak, jest. kiedy można I ty sobie ustalasz grafik przywitać. w pracy i super. No. Nie pomyślałem o tym. Wychodzisz w piżamie się przywitać i wracasz z powrotem, ale przynajmniej masz ten... <laughs> To na miastkę kontaktu. No tak. No to nie głupio myślę. Nie, no jasne, to tam ma swoje, może, zalety. No tak mi się tak złożyło, że akurat mieszkam na w bloku starym i na takim osiedlu, powiedziałbym, no, no charakternym troszkę, że no A tak ty masz niedaleko do centrum bardzo. Nie, no jest okej, okay, nie narzekam. Powietrze fajne jest straszne, jest. ale. ale Stary, się... ja teraz mieszkam w 30 tysięcznym mieście, jest dużo gorsze, powiedz Tak? Uwierz mi jebie, kurwa, takim. <głos> takim, kurwa, no, ja nie, ja wiem, że to pewnie padało gdzieś tam w komentarzach nic odkrywczego, ale wy, kiedy miałem takie włosy jak ty, trochę dłuższe, stary, wychodzisz, na pół godziny wracasz Aha. i ci jebią kominem po prostu. No tak, tak, W Warszawie tak nie. W Warszawie nie, się Nie, do... tylko to wieczorem bardziej w dni, wiesz, bardziej tam wilgotne, Aha. czy coś, no, jest, to, jest, to, jest, to nie wygląda wiem, ja, jak... Ja też mieszkam na ulicy przemysłowej. to tak, nie to... jest w ogóle mgła. No, ja też mieszkam na ulicy Przemysłowej, co może też mieć znaczenie, ponieważ tam kwitnie przemysł. Pewnie tak. Rewolucja Przemysłowa, tam jest napierdalana z kominę. Cały czas a mimo że już dostała nowa epoca, co tam, tam odkryli parę niedawno i tym, palenie węglem. Tesla tam się napierdala pod blokami z tym, z Edisonem z z o patenty. więc no, Na, jest na muszkiety będą te pistolety. Bele pojedynki, tak, tak. Muszkiety to już nie, sorry. Nie ten... A podobały mi się zawsze te idee walki na pistolety takie hmm, klimatyczne. Pojedynków? Dosyć, tak, tak. Ostatnio widziałem w serialu TVN Belle Epok z panem Małaszyńskim. Aha. To był taki kryminalny serial. Tak. Olaf Lubaszenko był chyba jakimś komendantem policji. Coś Ale zdjęli po sezonie, wiadomo. <śmiech> Wszystko, co dobre, to zabierają, nie? Wszystko, A te, dobre, tam, te to kiepskie zabierają. to 10 sezonów robią. No słuchaj, ja ci życzę bardzo, żebyś miał ten telewizor, ja też bym chciał się dorobić nowego telewizora, A, po prostu jakieś tam inne, inne priorytety idą, ale nie no, on no ma chyba z, co najmniej z 10 lat ten telewizor, bardzo dobrze się sprawuje i ma stare różne wejścia, które, nie, takie analogowe, którym się przydają czasami, których mm. nie ma już teraz często, ale, ale jest maluśki, No mam się jakiś film ostatnio, fajny miałeś czas? Takiego... Ja mam bardzo dużo czasu, stary, ale y, ciężko mi się ogląda filmy, bo ja ostatnio mam. ja tak Bardziej Korwina mówiłem... na YouTubie, ten może coś. Nie, jesteś... nie, wiem, nie wiem czego to jest kwestia, ale bardzo dział. mi się ciężko skupić ostatnio Rozumiem. i, i mam, y, musi coś naprawdę mnie interesować, żebym ja był w stanie nie pauzując co chwilę tak. na przejście się po pokoju. Myślę, że to po prostu ja, ja biorę y, leki antydepresyjne i ja tak. tak działają. Ale. No, antydepresyjne, tak, tak, tak? No takie one są przeciwlękowe i antydepresyjne. Rozumiem. Może koktajl masz niedobry, co? Czy... Jaki koktajl? No że w Ej. sensie, że dawki, połączenie... Nie. nie wiem, ja schodzę z nich trochę. No ale... Nie wiem, może już się przyzwyczaję do tego. Chociaż mhm. oglądałem... Ostatnio ten, te takie, staram się nadążać z tymi takimi rzeczami, typu historia małżeńska. No. Ja pierdolę. No. A właśnie, bo miałem zapytać, to jak, jak będziesz miał ten telewizor, to, to podłączysz sobie jakąś tam kablóweczkę czy coś Oczywiście, tak? czy, okay. oczywiście, będzie leciały. internetu, z internetu jakoś tam na tunerze, czy... Nie, no ja Nie wiem, jak telewizja, to można teraz może. już. Okay. Czyli taką normalną. Normalne, kurwa, <głos> na właśnie, na będzie leciały. Tak. Stary, to najlepiej się z tego materiału No Ja piszę. ze śniadaniowy. No tak, masz rację, to tego jest. Śniadaniowy, potem się wpierdala. Cały dzień będę. Najpierw śniadaniowa, potem się wpierdala, proszę ciebie, yy, sąd rodzinny. Aha. Anna Maria Weselowska, gliniarze, detektywi. Do 17.00 <grym> potem pójdę na siłownię. A. Wracam, obiad sobie zrobię. I po... akurat się zaczyna. Tak, Nie, nie wiem. Teraz mam taki A. system, że staram się o 20:00 autować z mediów społecznościowych i odcinać internet, żeby być w miarę zdrowym psychicznie. No bardzo dobrze. To... I staram się czytać książki, tylko nie mam za dużo i mm, No i to do taki, no, póki jeszcze są jakieś. Nie, bo ja tam hmm. zalegam 50 zł. I, <laughs> no, tak. Kurwa, mam nadzieję, ja że nie z... rośnie to w ogóle. Hmm. Bo oddałem no, te nie książki. Pewnie... Ale jeszcze wi jestem winien tam 50 zł za Aha. zbyt i nie pójdę A. tam. No. Ja się sfrajrzyłem tak kiedyś, bo odniosłem w ogóle książkę za, za, za moją dziewczynę, która zapomniała o tym, czy coś, I, i wiesz, i mówię, dobra, mówię, odniosę, bo ona nie ma właściwie czasu, bo to w takich godzinach otwarte, że ona jest w robocie, odniosłem mm -hmm. i zabuliłem chyba ze stówę, jakaś mm -hmm. absurdalna kwota. Nie pamiętam, jaki to był okres, ale, ale dość wysoka w ogóle kara, ogólnie chyba naliczana, I, a tam miesiąc później czy coś było, wiesz, dzień czy tydzień amnestii, że można było wow. przynieść książkę ja, bez kary. Co, ty, car, ja... car, wy, wy, córkę <laughs> za mąż wyprawiał? Tak, tak. <laughs> Amnestia tak. dla bibli... zalegających bibliotekarzy. Dokładnie. No nie, no robią widocznie nie takie czasami, żeby, wiesz żeby no jednak warto, odzyskać tę literaturę, no tak, a ja głupi. No, no co ale zrobić? Nie, głupi, no jakbyś wiedział, to byś zrobił. Nie, ja chyba, nawet, chyba nawet ona mnie ostrzegała, a, ale zwróciła a ja się, się uparłem. Studę, nadzieję. No chyba tak. No to, no to dobrze. To tak no, nie, jest. no bo u nas jest wszystko, wiesz, tam w rodzinie wszystko po mniej, no mniej więcej. Co w rodzinie to nie zginie, tak mawiają chyba. Ja <laughs> to... wracając do tego telewizora, to ja po a prostu, bo... wiesz, ja... Czuję, że jakby w tym całym stand-upie to już kończą mi się te skrzydła zajawy, <grym> że... Już kończą się tematy, już tak? Znaczy nie, nie chodzi o to, chodzi A. mi o to, że kończy mi się skrzydła zajawy, Rozumiem, żeby... Tej pierwszej takiej... Tak, żeby, żeby wiesz, żeby mieć dalej taką zajawę, żeby zapierdalać przez pół Polski, żeby spać w jakimś gównianym hotelu. No tak. tak. Ja już czuję się taki, że to, już czuję, że tak... Mam już 26 lat i ja już, stary, chcę telewizor se kupić. Ja już chcę pójść do McDonald's i nie, i nie z kuponów kupić, tylko to, okay. co mam ochotę. Żeby w jakimś normalnym... Jednym Zabier słowem, chciałbyś więcej zarabiać. Zarabiać pieniądze, dokładnie. To jest to, co... Zarabiać pieniądze. No jakoś tak się udaje, Robota żeby... w korporacji... I karta z debetem, Lita, ale... To jest mój. Majest. To taki może trochę przykry temat, ale jak wspomniałeś o tej telewizji śniadani śniadaniowej, bo ja tego bym raczej unikał. To dla mnie jest tak. zło. I nie wiem, czy, czy słyszałeś, widziałeś os ostatnio, co tam było znowu, to zawsze jakaś tam z jest zawsze jakaś jest przypał, tak? Tak, z, z tym BTS-em, że tam komentowali wybranie tego lidera, jako tam najpiękniejszego mężczyzny, i coś tam w jakimś nie Aha, wiem, okay. rankingu, tak? I oni jakoś to tam komentowali, a, że tam zniewieściły, tam, tak, już nie pamiętam, tak, nie wiem dokładnie. Tak, to poleciał za to ten. Ale, właśnie, ale poleciał, chyba zwolnili dziennikarza, który robił sądę uliczną, czy Adama to jest Federa? prawda? Tak, Sprawdzałeś. to? to? By, zresztą były y, pracownik TVP, y, wiadomości. On zawsze robił takie bekowe, y, na koniec takie... Y, bekowe reportaże na, do wiadomości właśnie, ale a. potem zmienił się, że poszedł do No ale co to ma wspólnego? Czy to nie chodziło o to, co oni mówili w tym studiu na żywo, ci prowadzący, a nie, nie jakaś sonda? Gaweł, powiem czy, ci tak. Czy ja może nie powiem jest się to... obejrzeć, najpierw, potem się wypowiadać. Gaweł, powiem ci tak. To jest obliczony ruch stacji, bo wiesz, oni sobie tak myślą tak, kurde, ale ostatnio żeśmy przypałów na odpioterali. A, bo może. tu mamy tego, Heizera, o Jezu, co on odpierdala jakiś... No ale słuchaj, jakby poleciał Heiser, to my musimy zwolnić całą Azja Express, wypierdolić <grym> jakichś tam innych. Weźmy A, tego, kurwa, ten... jakiegoś podrzędnego typa, wypierdolimy. Tego nikt nie zna nikt nie zna. No i stary, to jest kozioł ofiarny w ogóle, żeby oczyścić atmosferę. Wiecie, że mi tak mi się wydaje. No bo ja... Bo ja tego PR-u to ja nie rozumiem. Nie, no wiadomo, ale to, to dziwne jest, bo myślę, że ci ludzie nawet którzy byli tym oburzeni, tych nie satysfakcjonuje chyba taki ruch. No ale dobra, ale czym? Był... bo to, jak, do czego tam dotyczy ta sprawa w ogóle, że ktoś się wypowiedział może... w jaki sposób o tym po tej jest tak, ten tym że a, że że że to nie, no to chyba on nie, bo on taki Coś tam, że szczupły, oh, ale z twarzy oh, to nie, że taki że farbowane nie włosy. Taki. Ktoś powiedział coś takiego bardziej, nie pamiętam która osoba uh -huh. powiedziała, ale że, no, że takiego faceta, jak, jak komuś się podoba taki facet, uh -huh. no to chyba trzeba się bardziej leczyć czy coś takiego. Uh -huh. Ale nie wiem, kto to uh -huh. powiedział. Więc tak gadam coś, wiesz, tam z dupy, z, trzecie, no ja z trzeciej ręki, No nie? to tak myślałem, że Bo właśnie ja... o to. <laughs> ale... czyli, taki, yy, czyli taki pogląd gender nie neutral <głos> Zdecydowanie nie. Zresztą wiesz, no to też pewnie dlatego trochę za, zabrzmiało, dlatego, że ta grupa k-popowa ma tylu fanów, którzy są bardzo zaangażowani, tak, jak jakaś tak. Beyoncé, czy coś, taka armia, że nagle się nagle zjawiają jak rój i tak, atakują tak. ludzi, którzy, którzy są krytyczni. No ale to takie chujawe, takie gadanie, no kurwa, po co takomu, no. No troszkę tak. No. Po co w ogóle to komentują, jak im się to nie podoba? No to wypierdalaj, to sobie wybierzcie sami, kurwa. To jakaś, jakaś prywatna organizacja czy coś tam wybiera tych ludzi? Wybierzcie sobie sami. Chcecie, żeby dalej Schwarzenegger był, kurwa. No gabą, no <śmiech> nie bo... wiem, George Clooney, 70-letni. Bo ludzie chcą, żeby w świecie rządziły te pryncypia, w których ty akurat się czujesz dobry. No, no dobra. No jeśli ktoś, jeśli ktoś na przykład od, od lat dba o swoją tężyznę fizyczną, i po 10 latach orientuje się, że kurwa, jednak farbowane włosy to jest to, tak. no to czuję, że zmarnował 10 lat i trochę czuję się sfrustrowany, że został mhm. w pewnym momencie oszukany albo poszedł nie tą drogą, co tak. trzeba, aby uzyskać pewne granty yy, na rynku takim erotycznym, powiedzmy aha, aha. sobie. No, no i ja montuje że... się przeciwko takiemu światu. No i ja, tyle. No. Ja myślę, że wybrzeże yy, stylistyka, ale ten Jersey Shore cały czas cieszy się dużym no nie, no, powodzeniem. Też, to po prostu tak. w innym no masz towarzystwie. Rację, masz rację. No pewnie. Że, no niektórzy nie mogą tego znieść, no, że świat jest. wiesz no, Ludzie starsi myślą, że w ogóle wiesz. Otoczenie należy do nich. Mnie, no mi tak, to tak. bardzo śmieszny ten pogląd. Okej, boomer, dwoma słowami. Tak. No to może. Po tak, co ja, ja się produkuję? Po co tak, tak Dobre, to, ten okay, odcinek. Okej, okay, boomer, podoba mi się to. No, śmieszne to było trochę. No. Już w pewnym momencie tj, poziom nasycenia przekroczyło, jak zwykle. I wszyscy ludzie w ogóle używali tego wobec jakichś dwudziestoletnich osób, które po <głos> prostu narzekają na no coś. No stary, tak samo Ale... jak That's What She Said, które no tak, tak. w ogóle już mój, kiedyś mój najebany kolega, który, który musiałem się opiekować przez trzy dni, bo miał jakieś problemy w życiu. Mhm. U mnie siedział, ja musiałem go pilnować, bo chlał na on cał cały czas przez trzy dni mówi That's What <głos> Mówię, Mówię weź, weź ogarnij się, już trzeci dzień u mnie siedzisz. Yy, dasz <głos> <głos> Spędziłem tak trzy dni robiąc typowi okay. mojemu serdecznemu przyjacielowi kanapki, kurwa. Dasz Zawiesiło mu się, ale to jest naprawdę, to działa w tak wielu sytuacjach, że w pewnym momencie to taki masz tak. odruch, nie ma, ciężko się powstrzymać. Ale to już. i wtedy dawno wszyscy zapominają, skąd to w ogóle się wzięło, no, i nikogo to nie obchodzi. Tak, tak, to prawda. No widzisz, to dobrze, cieszę się jak zwykle, co że przyszedłeś i, wy, Jaru, i wyjaśniłeś cię. mi rzeczywistość. Ja się tu martwię jakimiś bzdurami, a ty wprowadzasz taką Zaję. równowagę tutaj dobrą, więc no. Jak to powiedział kiedyś taki mądry człowiek, jeśli rozumiesz rzeczy, to świat jest taki, jaki jest. A jak nie rozumiesz ich, to jest dokładnie taki jest <głos> Tak, tak. I chuj, to nie ma to znaczenia żadnego. Piękne. No. piękne. i A czasami mądry, dobrzy ludzie to mają tatuaże na ciele. A źli chodzą do kościoła. <grafy> Rozmawialiśmy o tych e, sentencjach, dobrze. Tak, tak. Te myśli różne. Tak, takie. Do, witam, pozdrawiam, dzień dobry. Czy witam. coś taka strona? Miłej kawusi. Tak. E, o ja, ja, teraz jestem na takiej hardej grupie starym. Nazywa się wesołkowo znaczy, Wszyscy. Na takiej razy. grupie, co, co wszyscy się mogą, mogą udzielać, tak? Tak. Mm -hmm. Znaczy, taka to jest zamknięta grupa, którą, do której. Rozumiem, ale forum, nie, nie czyjś, nie e, tak, czyś tak, strona tak, prywatna. Tak, tak. Jakby. grupa. Dołączył mnie tam oczywiście Bartosz Zalewski, który wykpił się z obecności na tej grupie i ja Aha. tam tylko jestem, I on tylko mnie dołączył. Wyznaczył ci dyżur, <śmiech> masz teraz tak, tam robić. Tak, tak jak zastróże. I ja tam stary jestem, no tam niesamowite rzeczy się dzieją. Tam tacy starzy ludzie, tacy cały czas o seksie wie wiesz, tak? że chłopy to... No że... Jezus Maria. I tam cztery osoby są, dwie baby stare i dwóch chłopów starych. Ale dużo jestem na takich grupach, na przykład, wiesz, typu... Samotne mamy i ojcowie, poznajmy się Tam nawet adminem byłem Przez jakiś czas No <głos> bo... przez, za, przez zasiedzenie tak? Nie, nie, bo wiesz co, tam było tak, że Była jedna dziewczyna, była adminką Z Łodzi, która tam Już osie, osiem, ośmioro dzieci Ma wszystkie z innymi osobami oczywiście I ona to w ogóle już nie... Jezus Mary, uwielbiałem jej Pisze stary, na przykład pisze Wiadomość, że jest w ciąży na Facebooku Pisze tak no i potwierdzone i no i jest jednym z słowem, uh, tak jak tak. płyta Tedego ostatnio. No i potwierdzenie. jest niesamowici ludzie. No i ona y, tam, nie, nie, nie, za bardzo to, tej grupy nie udało się rozhulać i y, została pod, y, najęta adminka, uh -huh. również bardzo podobna dziewczyna. E, która e, gdzieś tam my się ścieraliśmy Bo ja tam pisałem często zdjęcia O fajnie, bo ja tam lubię jakieś takie no. I ona stary do mnie napisała Czarek, jest sprawa Bo Agnieszka nic nie robi na grupie Musimy ją wyjebać z grup o, Teraz o, my ją przejmujemy Zmowa. A ja tak, ty kurwo, co ty chcesz teraz Stary, z ona plecami, robiła tak? Za plecami robiła normalnie r, to, Jak y, przewrót majowy Pucz kurwa robię. I ja stary i ja mówię, nie, nie możemy tego Agnieszce zrobić. A potem one się dogadały i mnie wypiertoliły za to. To ja już Widzisz. mówię. A! A. Ale w każdej chwili stary mogę do Agnieszki striny wysłać, co tam się wypierdowało. I zobaczymy, czy Emilia będzie taka. No, ja mam takie haki na ludzi, stary, że się nie. Kurwa, wie, się nie... Całe, całe archiwa. Ja mam haki na takiego jednego gościa, który prawdopodobnie niedługo będzie bardzo wpływowym politykiem prawicy. Takim podobny do Bosaka, bo on jest. Mhm. Nazywa się Konrad Smuniewski z kanału Nacio TV. Jest coś takiego. Był, był taki Nacio kanał TV? Nacio wow, TV. Ale... Gdzie prowadziło takich dwóch chłopców którzy wiesz, w koszulkach Deus, Rex Aha. I, że oni w ogóle wiesz, widać, że nie uznają postanowień Soboru Watykańskiego II i tam yy, o, te po Soborze Watykańskim II powinny być msze w łacinie kurwa, takie pierdole no stary koleś wow. mówi, że on nie idzie na Światowe Dni Młodzieży, bo tam jest pro profanacja rozdają Pana Jezusa w plastikowych tych Aha. i że to powinno być konsekrowane 24 karatowe złoto z, hmm. wog... ja pierdolę. No okay. no i tam kręcą ta Takie treści nie I oni się rozpadli w pewnym momencie Na Ciotv niestety Bo byli pokłóceni I tak, no, była kłótnia o kanał I jeden z tych Ludwik Wit pisał, że Tutaj niestety kolega Smuniewski no, yy, W chuja leci ze mną, chce przejąć kanał Nie słuchajcie go I stary pojawił się rozłam I ja akurat wtedy oglądałem przypadkowo Program na ipli małolaty na Ipli. I stary patrzę, a pływaka z trzeciej C gra nie kto inny jak Konrad Aha. Smuniewski. O, czyli ten, jeden z tych Nacio tak. TV. Mówię, ja pierdolę, szybko screena i piszę, wysyłam screena do Konrada Smuniewskiego. Mówię, panie Konradzie, jako wierny fan kanału Nacio TV, muszę zapytać, co się dzieje wokół kanału. Pan Ludwik Wit poskarża pana o przejęcie kanału. Ja widzę teraz pana w y, polsatowskiej telewizji z y, która z Polską ma niewiele wspólnego, więc dostaje tylko sat, czyli satan. Jestem poważnie zaniepokojony i tam wiesz, pisze w ogóle, że on jeszcze w tym serialu grał gościa, który odbija dziewczynę kumplowi. Więc A to już to, w ogóle. Nawiązałem do tego, czy to nie jest no. przypadkiem prorocze? Co nie jest przypadek, tak? I On mnie zablokował wtedy. Więc Aha. napisałem to na prywatnemu i on napisał, no bo y, hajs się musi zgadzać. Czołem w Wielkiej Polsce. <laughs> Mam te screeny, kiedyś mu wyślę, jak będzie. Bo będzie wpływowym politykiem, już widzę stary, obserwuje go, że on tak? mocno się udziela, mm. wiesz. No naprawdę, to będzie koleś, Widzę, że jest zajerany bardzo uh -huh. tematem... Y Ogólnego, ogólnej ksenofobii, antysemityzmu, więc naprawdę zajdzie na dalej A tym można wypłynąć, nie? Można coś z można, tym, z coś z tym że zrobić. Jest tutaj grunt, jak ten koleś, kurwa, który ten krzyż pokazał, nie wiem, ten ostatni był, ten piętnastolatek, pewnie kojarzysz, e, na z, nie. Z którym zmarsz równości. Ech, aha. Jakiś koleś, takim piętnastolatek z krzyżem stanął. A, słyszałem, tak, tak. I wiesz, no męczennik, kurwa, bo chciał powstrzymać krzyżem tych A, że stał przed, przed marszem, tak, tak, rozumiem. A go oczywiście zabrali policjanci, bo no bo zakłócał legalny Mówiłem, marsz, kurwa, no tak, może tak. dlatego. I wiesz, ja pierdolę, no młody bohater, Marcin Rola go zaprasza w Realu, a ten... <mum> <mum> <Sorry>. <mum> Nie, ja myślę, że podsumowałeś już rozmowę, Tak, no. no mniej więcej tak no. coś takiego powiedział. Nie, no słuchaj, bardzo miło się tutaj z tobą y, gaw, gaw, gawli. Y, przyżartowaliśmy trochę, myślę. Mm. No i fajnie, no ja zaraz lecę do tego, do typiarki się spotkać z nią. Fajnie, fajnie się spotkać z... A, z, człowiekiem z człowiekiem dobrym? człowiekiem, no. Jutro ten... A, to mówiłem, to już, że jutro Alisia ma urodziny, to idziemy do kina. <laughs> na ten, co idziecie? Siostrzenica Sylwii. E, słuchaj, idziemy na jakiś, jakąś bajkę, bo Aha. tam w Lubartowie nie ma za dużo tych tak. e, kin. E, znaczy jest jedno kino i nie, nie grają dużo rzeczy. Jasne. Tylko oczywiście mało, mało z Misia i najbardziej szlagierowe rzeczy. Okej. Okay. Nie wiem, To nie daj, wiem. daj znać później, jakie, Dobra, czy, czy znać, dobre, czy, czy dubbing znak. fajny. A a powiem ci, że nie podobała mi się ta historia. Znaczy nie, historia małżeńska było spoko, ale też oglądałem coś bardzo podobnego i już mi się nie podobało. To zdanie jest bardzo Coś bardzo podobnego? To no, też, też też takiego o... hajpowanego, takiego wiesz, Aha. przydługawego... Może Irishman'a, to strasznie mnie znudziło. Nudziło mi się okropnie, wyłączyłem po, po, po, w połowie. Gdzieś. Tak, to ja obieżdżam do końca, ale trochę tak z trudem. Kurde, ja nie pamiętam co ostatnio, żeby, żeby było takie fajne. Mhm. Ja ostatnio oglądałem, chyba wczoraj oglądałem Upiora w Operze z 2004 roku. No co ty... Bo ja trochę jestem fanem tego pana. On się nazywa Kto tam? Lloyd Weber? Jakiś tam Ten, pierwszy, co, okay. ten co napisał. Tę Autor operę. Tej, tej opery, tak? Czy no on fajne rzeczy pisze czasami. To jest... Czy jesteś fanem ja musicali sobie... ogólnie? Nie, lubię taką klasyczną muzykę czasami. A, rozumiem. Lubię dobrać. sobie operkę jakoś wrzucić. Tak, te tak. panie tak. Się... No to fajnie też czasami brzmi. No i kurwa, co to jest ten upiór w operze? Znaczy, co to jest za koncept w ogóle? Że, znaczy, no to, jest... to nie było najgorsze, ale... Z opery zrobiony jakby film fabularny normalny, tak? Film, film normany, musical, taki. no. Aha, okej, okay, no właśnie. Takiego pana reżysera Schumachera, ale nie tego, co się na nartach wypierdolił, tylko jakiegoś tam reżysera. A ktoś znany tam gra? Tego... Nie, chyba. Znaczy, ja widziałem pierwszy raz te kniepy. Mhm. I powiem ci, że w ogóle koncept, że typo, który wiesz... Się ukrył w podziemiach opery i w ogóle rządzi tym teatrem, i, i w ogóle sabotuje go. Czyli i... sama chyba oryginał ci się też nie podoba w takim No razie, nie, tak? no okay, to jest głupie. Ja kurwa. No to, no jest że on, to stary, że w ogóle nikt go nie pogoni stanu, że on ma za co, co tam jeść w ogóle. Stary, ty wyobrażasz sobie, że na przykład. W kurwa w resorcie typu zamieszkuje i w garderobie mieszka i kurwa ci, wszyscy się go boją powiem ci, że wyobrażam sobie, że nie wiem czy I on ustala linear w ogóle jak, <grym> tak. nie, jak ktoś się mu sprzeciwi z, z resortu to on pali y, ten, y, scenę Aha. i ma porywa własne... kurwa jakąś tam typiarę improwizatorkę <grym> ma własną grupę impro i, i tworzy elitarny krąg tak Zabier kradnie wejściówki i żetony z baru <grym> Tak, te niebieskie. Ja no, myślę, ten że ten... coś takiego mogłoby mieć miejsce. Nawet przez dłuższy czas by nie zauważyli, że on tam jest. <laughs> tak, i jak bierze ten y, yerba mate, to nie dopłaca dwa złote. <laughs> żeby... W chuju ma wszystko. Za nic ma świętości. No i zachęcam do sprawdzania oczywiście Hryja Maker, odcinek pierwszy z Gawłem Feligą i ostatni. Sprawdzajcie Cześć. Hryja zaszczyt, Maker. zaszczyt. Super. Pozdrawiam, całuję. Elo. Cześć.